Witamy bardzo serdecznie, 27 raz w 27 odcinku podcastu Bezzimienny, standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian, ze mną będzie Rafał. Witam, witam, już po raz dziesiąty. Tak, po, po małej przerwie i Jacek. Witam wszystkich. Dobra, więc w dzisiejszym 27 odcinku z pewnością, jeżeli oglądaliście nasze poprzednie odcinki, wiecie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach na podstawie gier. Tak, oglądali, oglądali na pewno oglądali nas. Słuchali, tak. Jak z pewnością wiecie, tych filmów jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo wyszło filmów, bo gry były dosyć dobre. Teraz wiemy, że jakieś assassiny będą jeszcze, coś tam o Unchartedzie. Słyszymy, że coś takiego też będzie, więc bardzo dużo tych filmów wyszło, dlatego dzisiaj sobie o nich powiemy. To w głównym temacie. Dobra, więc jedziemy z wiadomościami ze świata i może Jacku, ty zacznij. Ponownie wiecie, że niedawno premierę miał Bloodborne na konsole PlayStation 4. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, niektórzy grają, inni... Płaczą, że mają Xboxa. Tak czy siak, From Software zapowiedział remaster tej gry na miarę nowych konsol. Słyszeliście o tym? Czekaj, bo ja już, już tego nie ogarniam. Przed chwilą wyszedł Bloodborne, tak? I jak chcą zrobić jeszcze remaster? tak jak to przed, przed chwilą wyszło i wygląda zajebiście. To będzie VE Remaster, który będzie chodził w 60 klatkach. VE odnosi się do Very Easy, ponieważ wszystkich bossów będziesz mógł zabić jednym uderzeniem obojętnie którego guzika. A większość Aha. moków będzie padało na samo spojrzenie na Ciebie. Od razu startujesz Ale... z najlepszym setem i maksymalnym poziomem. Ale to, to trochę wygląda mi jak jakaś parodia. Gdzie? Wszystko ładnie opisa opisane na branżunia.pl. To jest jedyny prawdziwy portal groby. <grawy> Aha, czyli po prostu robią sobie jakieś jaja z jakiejś gry. Tak. Nie, nie, nic się nie działo, po prostu, według mnie, więc stwierdziłem, że wejdę Aha. na branżunia.pl i sobie wezmę pierwszy dobra. News i... Więc, jak widzicie, czekamy na, no, na nową wersję Bloodborna. Sony remasterami stoi. Tak. Dobra, więc w takim razie u mnie się działo, faktycznie, za dużo się nie działo. To ja tylko powiem, że z archiwum Mix powraca. Nie wiem, czy wiecie, Dawid Duchowny z Gillianą Anderson doszli do porozumienia, będzie sześć na pewno sześć premierowych odcinków nowego sezonu z Archiwum Mix X-Files. No słuchajcie, no ja jestem zajrany Szczególnie, że ten ostatni film bardzo mi się podobał. On 6 lat temu był. Super, dla mnie super. Nie wiem, czy wy się jaracie, ale myślę, że każdy fan z Archiwum Mix powinien się jarać, bo być może będzie to dobre, być może fani się zajarają i będzie tego więcej. I to by był dla mnie strzał w dziesiątkę. Co myślicie? Ja bardzo chętnie obejrzę, bo, bo kiedyś jarałem ich z sami i szczerze mówiąc wszystkich odcinków nie, nie obejrzałem, ale dosyć znaczną część fabuły łyknąłem, jak kiedyś bodajże na dwójce leciały zawsze, to, to, to starałem okay, się tak, na tak. bieżąco, na bieżąco to wciągać. No fajny, fajny to był klimat tego serialu, nie da się ukryć. No oni już trochę są starsi, wiadomo. Ale ale myślę, że może być coś z tego ciekawego. Dawid Duchowno ostatnio w Californication, grał dużo. Teraz jakiś nowy serial ma, jak detektywistyczny, ale dokładnie tytułu nie pamiętam. Natomiast Juliana Anderson grała w Hannibalu, z tego co pamiętam. I jeszcze coś tam też ma, miała jakąś małą drugą planową rolę. Więc... Powiem wam szczerze, że ja nie mogę się doczekać tego serialu, bo mam wielki sentyment do tej marki. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o, o mnie i Rafał, co ty masz ciekawego? Dwa krótkie newsy. Jeden negatywny, drugi pozytywny. Świeżutka informacja pojawiła się na Twitterze, pis od Hugha Jackmana, że ostatni raz będzie Wolverinem. tak? A wiemy doskonale, U. że w przyszłym, może jeszcze roku czy na początku 17, jest zapowiedziany Wolverine 3. I on wcześniej mówił, że to będzie ostatni film o przygodach Wolverina, natomiast no teraz jakby jego wpis sugeruje, że ostatni raz wcieli się w tą postać, tak? Więc jakby, a to już jest 17 lat, bo on od 2000 roku pierwszy raz wystąpił jako ta postać, to już jednak trochę czasu minęło. Nie da się ukryć, że chyba w ogóle jest jedną z najdłużej jakby żyjących postaci jako aktor. Ciężko mi jest kogoś jeszcze sobie tutaj... Ja, ja może z mody na sukces kogoś bym znalazł. No ale tak biorąc pod uwagę tego typu różne ekranizacje. Nie, no to, to tak, wszystko tak, było tak. resetowane, tutaj też były resety niby jakieś robione, chociaż jakoś z tego wybrnęli, ale on zawsze jakby pozostawał bez zmian. I, i to zresztą całkiem fajnie wychodziło. No też w sumie i dla niego... Znaczy... Tak, jeżeli chodzi o taką stricte komiksową, bo na pewno możesz znaleźć jakiegoś Terminatora, tak. No, a, przepraszam, Arnold. No Arnold jako Terminator jest jeszcze no, długo, bo bo od osiemdziesiątego któregoś długo. roku, tak. Więc tak, on i, te, tutaj... i teraz, i w tym roku będzie chyba będzie, też z nim Terminator. Będzie, tak. będzie nawet siwiutkim Terminatorem, ale to akurat może im się też udać. No i bę... Ale długo, długo, długo. Faktycznie bardzo będzie długo. Będzie ostatni raz, no i... i ciekawe, co z tym zrobią, tak. Dlatego, że, że chodzą plotki, że, że mogą jakby nową postać wprowadzić przy okazji historii o Deadpoolu, który de facto no powiedzmy, że, że z tego samego eksperymentu się wywodzi, tak? O regeneracji tam yy, zdrowia, I, i być może jakoś to będą wykorzystywali, żeby nie wiem, wprowadzić nową genezę Wolverina, nową postać, no bo przecież wiadomo, że z tego się nie wycofają, nie zrezygnują, kimś, będą musieli go zastąpić. Nie? A będzie bardzo ciężko. No będzie ciężko, bo tutaj no, postać idealnie jest dopasowana. Podobnie jak Iron Man i Robert Downey Jr. To moim zdaniem dwóch najlepszych. Mhm. Tak, tak, tak. No. tak, Jestem te, tego samego zdania, że ich trudno będzie zastąpić w jakikolwiek sposób. No i jeszcze, jeszcze profesor X, tak? Xavier Charles... No tak, no. ale no w sumie tak, ale tu akurat mieliśmy też młodszą wersję jego. Młodsza tak. Młodsza ta wersja też idealnie pasuje. Młodsza, mi. Mi. Tak, tak, młodsza tak. Młodsza wersja tak, też. Z tym że a w Wolverine'a mieliśmy cały czas tego samego. No bo Wolverine aktora, jest, w... są od nieśmiertelne, no, tak. tak mi się akurat w genezie, którą wszyscy hejtowali to podobało, że, że on tam, wiesz, historia pokazana od 1800 któregoś i te wszystkie wojny, to było fajne mhm. tak, tak, tak, tak, Dobra, drugiego mam nie bo tu chyba więcej nie ma co powiedzieć pojawi się pewnie za jakiś czas dla tych, którzy tam śledzą BBC mają gdzieś tam na kablówce jest realizowany dokument półtoregodzinny, czyli całkiem może być ciekawy materiał o całej serii GTA więc warto rzucić okiem czasem czy, czy coś tam się nie pojawi No jeszcze daty premiery tutaj nie znalazłem ale niektóre dokumenty od nich były ciekawe, jeżeli ma być w całości jakby poświęcony powstawaniu serii GTA, to wydaje mi się, że może być tam sporo ciekawych materiałów umieszczonych albo, albo informacji, które dla fana serii będą fajną pożywką, tak? no bo jednak też historia jest dosyć rozbudowana przez nie wiem, 20 lat prawie, tak? więc 20 czy to jakoś tak pewnie od GTA 1 może być, może być. No, tak. no mhm. więc to też myślę, że, że może być ciekawe, i jak tylko się coś pojawi, więcej, kiedy ma być emisja. We wrześniu tutaj doczytałem, że, że ma się to mniej więcej pojawić, to postaram się pilnować, żeby mhm. przypomnieć, jak to się będzie zbliżało. A ja, jeszcze, jeszcze ja już tak na zakończenie, Rafale, Clarkson w końcu odszedł. No, ale. Wyrzucili go. Co z tego? Przecież oni już powiedzieli, pozostali, że odejdą razem z nim, to że już nie będą nagrywali bez niego, bo tam była jakaś propozycja. Aha, czyli można powiedzieć, że już po Top girze. No wiesz, tylko że to nie będzie, no po Top girze może w takiej nazwie, tak, no ale przecież to wiadomo, że nie o to chodzi. Nie będzie na pewno takiej sytuacji, jak porównywałem to ostatnio do dwóch pół, że dwójka aktorów zostaje, uzupełniają kimś trzecim, kto się nie nadaje i próbują dalej to ciągnąć, po czym tracą kasę tylko będzie raczej tak, że, że on przyciągnie dwóch swoich kolegów do jakiegoś swojego programu. Pojawiły się plotki, że na Netflixie ma zrobić swoje widowisko, który ma, będzie miało o wiele większy odbiór na pewno. No. no. To, Więc no, to, podobno to, z Netflixem. To ciekawe. Czy, czyli może być taka też sytuacja, że wszyscy odejdą? A po prostu Top Gear będzie, ale będzie to pro, będą pro, nowi prowadzący w ogóle. Może być nowi Może prowadzący, ale tutaj no, program jakiś zrobiony przez tego drugiego, myślę, że znaczy prze, przez tych, co odeszli przede wszystkim tutaj, tutaj wygra. No ciekawe jeszcze, jak to się od, odbije na pozostałych, no bo jednak korzystając jakoś z tej popularności i współpracy, jak oni nie będą chcieli dalej nagrywać Top Gear, mówię tutaj o Hamondzie i Mayu. Hamond przecież tam realizował ze trzy co najmniej programy jeszcze jakieś tam Na słabsze, Discovery go widziałem. Na Discovery, ale głównie to wszystko wychodziło spod produkcji BBC, tak z tego co, co przynajmniej mm. no się tak, zorientowałem, tak, tak. więc no, tutaj może być tak, że się mogą całkiem pokłócić, jeżeli będą chcieli pójść. No i pytanie gdzie oni wyczują większe pieniądze? No, Bo to jednak jest... Tak. Jest sporo, sporo gdzieś tam e, różnica, wiadomo, że no, zmienić formułę, no to jakieś takie, skoro robią to na licencji, bo jest australijski, jest jakiś tam angielski, jest amerykański, jest jeszcze jakiś inny top gear, nie? no to, to wiesz, wszędzie występuje stick, wszędzie występuje jakaś tam formuła, która się nie zmienia i wiesz, i ciekawe jest tym, jakie mają ograniczenia od strony prawnej, żeby wiesz, pewne rzeczy skopiować, tak? No ale z drugiej strony no tak. trochę odświeżenia może być, no wiesz, z drugiej no przecież to jest ponad 10 lat już i, i też ciągle oglądamy ten sam tor wyścigowy na przykład na tym samym lotnisku, to też jest trochę już nudne. No z jednej strony tak, ale z drugiej myślę, że dalej jest dużo osób, które chciałyby co, co roku oglądać ten sam tor na tym samym lotnisku. Dobra Rafale, to tyle, zamykamy wiadomości ze świata, wchodzimy do sprzedaży w UK. No to gdzie moje piwo? Tak, wygrałeś te piwo, zresztą jak słyszałeś ostatni odcinek, Diordera już nie ma z nami. Powiem ci, że The Ordera nawet nie było już w pierwszej dwudziestce. Tak no spadł. czytałem, nie, e... to już słyszałem. No, no, no. no. E, nie wiem dokładnie na które miejsce, ale ale już grubo poza dwudziestką. Więc masz te piwo, więc lecimy w tym tygodniu. Pierwsze miejsce nowe Battlefield Hardline, drugie miejsce Final Fantasy Type HD, trzecie GTA, czwarte Dying Light, piąte FIFA 15, szóste... Mario Party 10, siódme Resident Evil Revelations 2, 8, nowe Call of Duty, 9, 10 Minecrafty. Słuchajcie, no, pierwsze miejsce mamy premierę. Battlefield Hardline wszedł na nasze konsole, dużo preorderów, i jej zaerane. Ludzie grają w tą samą grę, na tych samych asetach, po prostu w innych klimatach. To się sprzedaje i to pewnie, wydaje mi się, że trochę. E, utrzyma się na naszej liście. Jak ktoś chce kupić, to mam na zbyciu, ponieważ miałem do Bandla i nawet nie odpakowałem tej gry, ponieważ nie chcę w nią grać, więc... O, Jak ktoś słuchaczy więc... chce, niech wali do mnie, to... 169 chociaż... zł plus dycha wysyłka jest wasza nówka. Tylko, a, ty Trochę ją słabo zareklamowałem teraz, Jacko. To może powiem, że jest... Słuchajcie, rywalacyjny... To zajebista filmu... gra, 12 na Ta. 10 i w ogóle System Seller. No. Jacek też ją dobrze zreklamował, byś powiedział chociaż, tak. że dostałeś dwie, bo się pomylili... w. O, dostałem dwie, jeszcze trzecią w kodzie gram na dwóch konsolach, jednocześnie tak jest zajebista. No tak, tak, tak. E, dobra, więc nowy Battlefield pewnie będzie długo na pierwszych miejscach. E, drugie miejsce Final Fantasy. Trochę się dziwię, że te Final Fantasy jest tak wysoko, że w UK tak grają w tą grę. Drugie miejsce, dobry stan final. Jacku, jak ci się wydaje? Jeszcze nie grałem, ponieważ kupiłem konsolę dla Bladborna, ale jak tylko ogram, to biorę za finala. Mm. ale słyszałem, że jest no i... to jeden z najlepszych z tych nowożytnych finali a, słuchajcie, je, je, jeszcze coś tak, i tak sobie pomyślałem, że ludzie kupowali tego finala też, żeby pograć w tę demo i jak wiecie, do tej wersji jak chyba zamawialiście priordera, albo nawet jak kupowaliście tego finala to dostawaliście kod na demo 15 finala, które podobno jest zajebiste dlatego też bardzo dużo osób mogło kupić ze względu na tę demo bo on, nawet zrobiłem mały research i wyobraźcie sobie, że można było kupić kod do dema za jakieś 70-80 zł. I ludzie normalnie licytowali i kupowali to. Ja mówię w Anglii akurat, przedstawiam sytuację, ale naprawdę ludzie mogli kupować tą grę ze względu na ten kod. Też, e, ja między innymi. Ja im się nie dziwię, skoro Final Fantasy 15 ma być rozwinięciem 12 pod względem mechanik i zarządzania światem, to ja jestem kupiony i biorę na premierę. Mhm. No, więc tak, coś mogło w tym być Wydaje mi się, że już w przyszłym tygodniu Final spadnie, spadnie i to sporo spadnie Jeszcze szóste miejsce Mario Party 10 To jest też zastanawiający twór Ponieważ słyszałem bardzo słabe opinie Na, na temat tej gry, ale grają No w Wii U grają również w Europie Również w UK, więc, więc spoko Dobra chłopaki, to tyle Jedziemy chyba do, w końcu do głównego tematu, porozmawiamy sobie o filmach na podstawie gier. Dobra, może Rafale ty sobie zacznij. Ja mam zacząć? No dobra, no to ja bym zaczął od Rafał. dosyć to? świeżego w sumie tytułu, ale tytułu kreskówkowego. I który również nie jest takim mega bezpośrednim odzwierciedleniem, nie wiem, fabuły wykorzystanej w grze, tylko raczej czerpie garściami powiedzmy z całości gatunku, czyli mówimy o wreki it Wreki czyli animacja zrobiona, film kreskówkowy animowany, zrobiony na podstawie ogólnie postaci z gier wideo opowiadających historię postaci żyjących w automatach, w salonie gier, które po zamknięciu salonu sobie wracają na, na swoje jakieś stanowiska, prowadzą swoje życie i tak dalej, i tak dalej. I kurczę, to był bardzo fajny. W ogóle kto, kto z Was oglądał? Wiesz co, ja chciałem sobie obejrzeć, ale staram się oglądać niektóre te animacje, ale takie wyłapować dosyć dobre, bo tych takich animacji na, na zasadzie, żeby się pośmiać, to ja już mam dość, powiem ci szczerze. I ostatnio z takich animacji obejrzałem właśnie sobie tego Big, Big 6, ale tutaj czułem, że tu będzie trochę większa potencjał w tym. A w ten It Ralph to tak miałem wrażenie, że to, że to jest takie bardzo śmieszne i ogólnie średnie, ale nie oglądałem tego akurat. Wiesz co, to, to, to chyba nie było takie aż bardzo śmieszne. To było, wykorzystywało w zasadzie elementy... No opowiadało o tym głównym bohaterze, który tam był niespełniony, bo zawsze był jako zły pokazywany, a chciał być bohaterem raczej z gier wideo. Tak? A, a on był ciągle tym złą postacią, która coś tam niszczyła i ktoś inny naprawiał. tak? Konkretnie ta gierka polegała na tym, że on niszczył budynek, a osoba grająca, gracz, zerował postacią, która ten budynek naprawiała. Taki wiesz, w stylu Donkey Konga, tak? No i on był ciągle tym złym, no a chciał, chciał być kimś dobrym, no i tak potem się losy potoczyły, że, że potrafi jakaś ta historia przez inne światy go prowadziła. I, i podobało mi się w tym, że właśnie fajnie wyniksowali te światy. Podobało mi się, że było trochę licencji wykorzystanych, natomiast nie powiem Wam z pamięci jakie i wszystkie, można było też zauważyć dużo różnych inspiracji właśnie jakimiś hitami typu Halo, prawda, albo coś w tym stylu, że, że do takich światów tam wchodzili. Tak, widzę tutaj parę postaci ze Street Fightera. Były postacie ze Street Fighter. No fajnie, wiesz, wychodzą z automatu, tak jakby wiesz, na tyły przez gniazdko, wchodzą do takiego wielkiego holu jak na lotnisko i tam wiesz, zupełnie po prostu z najróżniejszych klimatów postacie się spotykają, mijają, jakby normalnie skończyły właśnie zmianę i tak dalej. Więc dużo, dużo miałem tego typu smaczków, wiesz, do wyłapywania i to dodawało, powiedzmy, atrakcyjności pewno temu tytułowi, tak? To polski tytuł Ralf Demolka, jakby ktoś mnie niewyraźnie powiedział. Powiem Ci, Rafale, że ja teraz tak sobie przeglądam go i trochę mnie z nim zainteresowa, się. myślę, że go sobie obejrzę, wiesz? Bo może być ciekawe. Szczególnie, że widzę, że chłopaki daliście po na filmie, ha, ha, ha, znalazłem was. Więc wydaje mi się, że, że, że może być w porządku. Moją oceną się nie sugeruj, ponieważ ja żadnemu chyba filmowi dychy nie dałem, ponieważ dycha to jest ocena, do której trzeba dążyć, a nie którą się dostaje, więc... No okej, okay, dlatego jeżeli taki raz dostał czy był ósemkę, no to, to naprawdę musi być dobry, Jacku, tak? Jest i również go polecam tobie, żebyś go obejrzał. Bardzo fajny no właśnie. Film. No właśnie, patrzę, że strasznie dużo jest tych ohaterów z gier i to może być ciekawe pod tym tak, względem. Tak, z właśnie. jakichś wyścigów, tak, takich kreskówkowych. No, bardziej, bardziej, powiedzmy, te postacie były inspirowane, powiedzmy, tymi, tymi bardziej grami przeznaczonymi dla dzieci, tak? Mniej, powiedzmy, z poważnych tytułów się tutaj pojawiło. No ale tak jak mówiłeś, no był Street Fighter, był Sonic, tak, jakieś inne tam nohate miszki. No można było właśnie wyłapywać. Zwłaszcza wiesz, kiedy pojawiały się na postacie setki postaci, a ty od razu widziałeś ze dwie lub trzy znajome i próbowałeś ogarnąć wzrokiem, co tam się dzieje i wiesz, gdzie ich jest więcej, to, to było niezłe zamieszanie na ekranie. No tak. był. E, koniecznie, koniecznie to sobie sprawdzę. Dobra, chłopaki, przejdźmy dalej do następnego filmu e, Jacku, bo ty masz ich najmniej. Więc tak pójdziełem trochę do przodu. I powiem o filmie, którego jeszcze nie było. Taka moda jest teraz, że się opisuje i recenzuje coś, czego jeszcze nie było. Słyszeliście o filmie Pixels? Ja słyszałem o magazynie Pixel, ale Pixels... Nie. nie wiem, co to jest. Nie, <śmiech> śmieję się A. oczywiście. Nie, nie, Jacku, nie wiem, co to jest. Możesz nam wytłumaczyć. A ty Rafale słyszałeś? Mogłem słyszeć, ale jeszcze nie skojarzyłem. W skrócie taki Racket La Ralph, tylko że w prawdziwym życiu. A. Kiedyś tam dawno, dawno temu ludzie... Wysłali sygnał w kosmos i on zawierał róz, różne takie nasze przekazy dobra kulturowe i tak dalej. I odebrali go kosmici. Pech chciał, że stwierdzili, że sobie nawiedzą naszą ziemię, a z tych dóbr kulturowych wybrali coś, co według nich wydawało się najgroźniejsze, czyli postacie z gier. I na przykład mamy inwazję kosmitów, gdzie Pac-Man chce zniszczyć ziemię, duchy z tego. Ludzie ganiają go w samochodach kolorowych, które mają odzwierciedlać duchy, Kloczki, klocki spadają z nieba, jak w Tetrisie. O Ogólnie mega fajna komedia się zapowiada. Będzie będzie ciekawie. Ej, słuchajcie, no to, to naprawdę się zapowiada fajnie, ale przy okazji przypomniałeś mi o czymś, co, co tutaj w ogóle nie było ujęte. Słuchajcie, jest taki kanał na YouTubie. Zaraz wam podam dokładne namiary, bo oni tam zmieniali nazwę, więc chcę podać tą aktualną. To się obecnie nazywa... Rocket Jump TV? Coś takiego? Czy wam to coś mówi? Mi nie. Raczej nie. O, kurczę. Uciekły mi. Coś ten YouTube się pozmieniał. Słuchajcie, jest takie, taka ekipa. Rocket Jump jako autor wystarczy wpisać i tego autora możecie sobie prześledzić. Yy, nazwa od razu widać, że nawiązuje bezpośrednio, tak, do gier. Yy, chwila, chwila, sorry, że ci przerwę. To jest tym azjatą takim? Bo tak, w gierach... tak, to jest tym azjatą w okularach którzy wcześniej się nazywali inaczej i nawet już nie pamiętam jak się wcześniej nazywali oni robią sami, z tego co się tutaj doczytałem jako tam studenci jakiejś szkoły filmowej i po prostu się wiesz wkręcają w te efekty specjalne oni zrobili już słuchajcie dwa sezony serialu internetowego gdzie każdy odcinek był pierwszego sezonu bodajże po 10, drugiego chyba po 15 albo po 20 minut serial, który się nazywał Video Game High School gdzie po prostu wybierane były na Najlepsze jakieś tam najlepsi gracze internetowi na zasadzie wiecie, jak do Hogwartu, tak? I, I dostawali możliwość uczenia się o grach komputerowych, i tak jak o grach wideo, tak, i tak jak na przykład były sytuacje. Wiecie, zawsze w normalnych filmach, o normalnych szkołach się pojawiają tutaj jacyś sportowcy, tutaj ekipa tancerzy, tutaj jakaś jeszcze ekipa nerdów, prawda, czy coś w tym stylu. To tutaj takie same były ekipy, wiecie, grających w Koda, grających w Need for Speed'a. <śmiech> to musiały dobra, Tak, no. tak, i oni autentycznie, wiesz, no tam są ci, co grają w Need for Speed'a, tego, tego, Boże... Oni chyba nawet grali konkretnie w, jednego, w jedną część z tego. Nieważne, w każdym razie można było takie wyłapać różne niuanse. Jakieś pokemony, no mnóstwo, mnóstwo. Czerpali garściami tylko tam, gdzie powiedzmy nie mieli licencji, no to jakoś to zastępowali. Ogólnie najlepiej chyba rozgrywki były pokazywane właśnie w przypadku FPP, bo przenosili jakby postacie do trójwymiaru i tak jakby to, wiecie, było rozgrywka na żywo, tak, puszczona, więc normalnie te wszystkie strzały były pięknie odwzorowane, tak jak film wojenny z tą różnicą, że zamiast krwi to postać się powiedzmy, Pikselowała i odpadała z gry, nie? I to się odbywało naprawdę, naprawdę fajnie. Dwa sezony w Świetna rozgrywka, teraz można to sobie spokojnie nadrobić, jak ktoś z Was jeszcze nie znał, więc Rocket Jumpa polecam. A oprócz tego Rocket Jump ma mnóstwo, dosłownie mnóstwo przez kilka lat już wrzuconych, dwu-trzy minutowych filmików, które były zainspirowane po prostu, wiecie, podam Wam tytuły. Minecraft Massacre, Medal of Honor Cut. Assassin's Creed meets Parkour in li Real Life, tak? Temple Run Forever. No to, yy, można naprawdę wyobrazić sobie, co tam się mniej więcej pojawia. Jakiś filmik inspirowany Hitmanem, Army of Two, po prostu mnóstwo. I jeden był właśnie z takich przez nich przygotowanych filmów, to było właśnie Old School yy, contra New School. Versus New School, w którym właśnie była taka sytuacja, że na miasto właśnie był atak takich starych statków z tych, wiecie, gier ośmiobitowych, kosmicznych, jakieś asteroidy spadały, jakieś tam Pacmany biegały, prawda, i postacie z nowych gier, czyli tutaj mieliśmy jakiegoś Snake'a, kogoś jeszcze, kogoś jeszcze, próbowali z nimi walczyć, tak. No i połączenie tego nowego ze, ze starym, prawda, to jak walczyli, wiesz, spojrzenie jak bodajże, nie wiem, albo Snake, albo, albo Drake z Uncharted strzela do asteroidów, które się dzielą na mniejsze części, mniejszej, i mniejszej, i w końcu go rozwalają, wiecie, tego typu sytuacje się tam pojawiały. Polecam fajne, fajne kilka minut na pewno roz, rozrywki. Które, no ogólnie jak wsiąkniecie w ten kanał, jak go jeszcze nie znacie, to, to jestem pewien, że kilka godzin z życia stracicie, a to wszystko jest praktycznie na podstawie gier. Więc to odlinkujemy, pod odcinkiem macie na pewno odnośnik. Dobra, Rafale, to tyle off-topu. To nie eee, off-top, to lecim... na temat. <laughs> No w sumie tak. W, no to jest w sumie na temat. podstawie gier wideo, tyle że fanowskie, więc jeszcze nie masz tutaj jakichś wiesz, głupich ograniczeń, bo oni robią co tylko chcą. Masz rację, więc polecamy wam ten kanał. Na, na pewno zamieścimy linka. Dobra, to ja jadę teraz jakąś grom i ja zacznę od Mortal Kombat. E, oczywiście Mortal Kombat chyba każdy grał, a wydaje mi się, że tym bardziej każdy oglądał. Walka Skorpiona z sub w lesie, e, no to ja doskonale ją pamiętam, przynajmniej z pierwszej części. Nie no, tutaj e, tylko e, pierwsza no, skoń... jest istotna. Pierwsza, pierwsza, pierwsza, tak. Dwójka była beznadziejna, to z tym się zgodzę. I jedynka też w jakichś większych lotów, to też nie był jakiś film. Nie, nie no oczywiście, jaki, ale Krystal, ale jeszcze... kiedy, kiedy to oglądałeś? No, dziecięcie będąc. No, więc... dziecięcie będąc. Ja tak, pamiętam, tak. że miałem tak strasznie poprzegrywaną po tysiąc kroć kasetę wideo VHS, gdzie to było, wiesz, po prostu, ten film się oglądało w momencie, kiedy te gry były jeszcze na, na starych PC-tach, na, na, z dyskietek się je odpalało, tak? Mhm. Tak było. tak było, więc to, to tak, było, tak, wiesz, tak, oczywiście tak. kino starego typu i typowe klasy B albo i C nawet, natomiast no kilka elementów, kilka scen było naprawdę ryjących yy, beret i dla fana obowiązkowych. No Dzisiaj na pewno ma bardziej mhm. się można pośmiać. Tak, tak. Były wszystkie te właśnie postacie z gry, była Sonia, John Cage, yy, Liu Kang, Goro i tak dalej, i tak dalej. Byli praktycznie wszyscy. No w sobie taki w miarę dobrze odzorowany film, tak. Jakąś tam historię sobie wymyślili, oczywiście Turnie Walki wiadomo, zwycięstwa, że wszystko było to w miarę, w miarę przyjemne i, i Mortal Kombat akurat mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobał, a nie mogę się doczekać, kiedy będzie dziesiątka już za dwa tygodnie w sumie, ale, ale fajnie. powiem, że to ja był tak naprawdę... Wiesz co, chciałbym powiedzieć, że to był naprawdę... Film był dobrze zainspirowany, znaczy dobrze oparty na podstawie gry, dlatego że oni się postarali o to, żeby odwzorować tam porządnie miejsca, w których areny, w których były walki. Przecież ten las, w którym... Do dzisiaj pamiętam ten las, w którym Sub-Zero walczył było, tak, ze Skorpionem, tak? tak, tak. tak? Czy to, znaczy ze Skorpionem, ale nie wiem, czy Sub-Zero, czy przypadkiem Cage z nim nie walczył. No, było to w każdym razie dobrze dobrze odzorowane i do dzisiaj mam gdzieś na, na liście odtwarzania e, utwór skutera, który gdzieś tam właśnie ze Skorpionem no tak, był. Jeszcze fire, jeszcze fire, tak, fire, fa, fajny utwór naprawdę i świetnie się to wszystko dopasowało. Dokładnie tak, utwór to chyba każdy pamięta, to nie ma to tamto i praktycznie rewelacja. Dobra, to, to tyle. Panowie, a myślę, że... jak z serialem Mortal Kombat? Widzieliście któryś, pierwszy a, albo drugi? Jest... O to jest ten taki fanowski chyba bardziej, tak? Jeden jest fanowski, a kiedyś chodził normalnie w telewizji na te Oglądałem ten... o, o Boże, Nie, to oglądałem to. Był... To jest Jakie... to było nieporozumienie Jacku? Znaczy przynajmniej ten, ten na fn 7 czy na czymś tam, pamiętam, oglądałem go. To było nieporozumienie. Jacku, to my byliśmy w trójkę lepsze serial nagrali, autentycznie. O. Nagrywamy e, bezimienny demovie. Tak. A ja widziałem gdzieś jeszcze, a właśnie, wrócę na sekundę. Fanowski serial był też realizowany na YouTubie kilka odcinków Metal Gear'a. Gdzie był Metal Gear jako, znaczy Snake jako jedna postać, a drugą postać był Master, che Master Chief, Master Chef, tak, z hal. I jak się nie mylę, to też było na Rocket Jumpy. Filantropi się nazywał, z tego co pamiętam. Chyba, Wiedem chyba tak było. trwał chyba z półtorej godziny, jak nie więcej. Ale nie, nie, nie, nie to mówimy o dwóch innych, mówimy o dwóch, tamtym filantropii też, też to było dobre, no. Tamten był bardziej z jajem zrealizowany. wiecie, te klimaty typu, że o Jezu, postać, wróg jest za rogiem, zakładam pudełko, nie? I, i go nie znajdują, tego <laughs> typu tego typu rzeczy na podstawie, albo że podnosi broni i nie umie je odblokować, nie? Znaczy, że nie może podnieść broni nawet po, po tym, po, po wrogu. Tak. Więc tak, Jacku, jeżeli chodzi o MK, widzieliśmy na seri serial Beznadzieja. Totalnie beznadziejny film. Jesteśmy jeszcze przy Mortalu, to powiem wam, że ze względu na to, że gra wychodzi już zaraz, powstał komiks, że żebyśmy trzy zeszyty tego komiksu, zaplanowany jest 5, też właśnie z DC. To ma wprowadzać historię do gry, czy cokolwiek, ale komiks jest beznadziejny, dlatego komiksu nikomu nie polecam. Nawet jeśli jest takim wielkim fanem jak ja. Nie polecam wam, bo to szkoda pieniędzy, jest po prostu słaby. Dobra, to tyle jeśli chodzi o to. Jedziemy z kolejną grą, kolejną grą. Bo Resident jest chyba najbardziej rozwiniętą adaptacją i najwięcej wyszło części, największy można powiedzieć sukces kasowy odniósł ten Resident. Jest najgorszą adaptacją. Znaczy, powiem wam, że tak czym kolejny numer, tym coraz gorzej. To na pewno. I ta jedynka jeszcze była taka w miarę, ta, no nawet dwójka mi się jeszcze tak w miarę podobała, ale tam dalej już było, już było słabo. Jest to, to zdecydowanie inny film niż gra. To... Bardziej inspiracja, nie? Niż tak, tak, tak, uniwersum. Tak. Aczkolwiek mi się podobał ten motyw, który w tych. Bo to były w zasadzie bezpośrednie kontynuacje. Zwłaszcza tam chyba część trzecia i czwarta to były. Te tytuły miały głupie. Nie jestem w stanie ich po, posegregować pamięci, który był który. Ale ten motyw, gdzie, gdzie ta główna postać się tam. Ona bardzo fajnie zagrała. Mila w tym, w tym filmie, moim zdaniem. I, I to, że ona gdzieś tam jeszcze miała jakieś specjalne umiejętności, że, że ona się tam klonowała później i, i jakby jakąś tam wojnę wypowiadała tym zombiakom i tej całej umbreli. Ten motyw mi się całkiem podobał, tylko już nie jako, nie patrzyłem na to przez pryzmat adaptacji gry tylko. Ale w, w ogóle zobaczcie jakie tytuły. Apokalipsa, Zagłada, Degeneracja, retrybu, Retrybucja, Afterlife, ale w ogóle teraz wyjdzie Final Chapter w przyszłym roku. Beznadziejne są te tytuły. Ustalmy Od w skrócie. Tytuły. Pierwsze dwa Rezydenty są w miarę okej, okay, nawet bardzo to... dobre, a reszta powinna zostać wymazana z kart historii, bo to jest szajs totalny na poziomie filmów Uwe, Uwe Bola. Tak, tak, tak, tak, tak. Dokładnie tak. I no, i tak, tak jak mówię, w przyszłym roku dostaniemy prawdopodobnie ostatnią część Rezydenta. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że ostatnią. To skoro e, mówimy więc... już o Rezydencie, to może przeskoczmy ładnie na Silent Hill. No, tu mamy chyba odwrotną sytuację. Pierwsza prawda? część fajna, druga z się. A dru drugie nie oglądałem. E, to dużo nie straciłeś. Dru tak, drugie nie oglądałem, ale, ale słuchajcie, no pierwsza część dla mnie jest rewelacyjna. Wszystkie te postacie z gry, jak widzę w filmach. Aż po prostu cieszę się i super robi mi się oglądając taki film. Super, bardzo fajna fabuła, bardzo dobra fabuła, świetne zakończenie. Dobry horror trzymający w napięciu właśnie o Silent Hill. To jest chyba Hill. największa różnica, że Silent Hill jako film faktycznie był horrorem, pomimo, że może dobrych ocen nie zebrał, jakieś tam 6 i 7 na film webie ma, ale faktycznie został zrealizowany jako horror, gdzie moim zdaniem nie można traktować Residentów tych adaptacji jako horror, raczej jako sensacyjne filmy, gdzie po prostu mięsem armatnim były, były zombiaki. Silent tak, tak, film tak, na tak, pewno tak. potrafił przenieść trochę więcej tego, tego napięcia, które no, w grach zresztą też z niego słynęli, z tym, że powiem szczerze, że nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięci. I nie czarujmy się, jest to pierwszy film, w którym Sean Bean przeżywa. No, no tak, tak, tak, tak, tak. Takie role majacku, no, no co zrobić? Fajnie, że był ten e... w puszko głowy z trójką No. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale właśnie w to już się... przegieli, jak on się tłuk z jakimś tam innym tym demonem. Ja, ja na szczęście dwójki nie oglądałem. Nic nie straciłeś, e... nie oglądaj, nie warto. Nie, nie, nie, i nie będę nawet Jacku Dobra chłopaki, to Silent Hillu e, Chwilkę mieliśmy, polecamy To było świetne, to był bardzo dobry serial Film, boże, przepraszam Słuchajcie, jedziemy tą Prider. no długa, bardzo długa seria W końcu postanowili z tej długiej serii zrobić film e, Wiadomo, z Angeliną Co myślicie o tym? Bo powiem wam szczerze, że poza tym, że ona tam grała To dla mnie film był stosunkowo słaby To taki słabszy Indiana Jones Przynajmniej osobiście dla mnie Ona jest może i dobrą aktorką ale no tutaj dla mnie to było dosyć średnie i powiem wam, że tak jak pamiętam trochę ten film, tak już bardzo szybko nie zapomniałem. A Ja mogę powiedzieć na temat Tom Pridera tyle, że zapamiętałem z niego dwie rzeczy, zapamiętałem Angelinę i zapamiętałem e, utwór tytułowy przez, e, przez YouTube. YouTube. YouTube Elevation. A, ten, a ten wiem. Nienawidzę tego kawałka, ponieważ kiedyś jak poszedłem z kumplami do kina na Awatara, była awaria i w kółko puszczali ten kawałek przez pół godziny. Nie no, nie mówię, że kawałek był fantastyczny, ale zapadł w pamięć, no bo gdzieś tam dobrze, dobrze był wpasowany w trailery i ogólnie wielokrotnie powtarzany. Ale ostatnio, słuchajcie, on też leciał w telewizji, gdzieś go tam puściłem i włączyłem go nie wiem, od połowy chyba, czy coś w tym stylu. I tak patrzę, patrzę, patrzę. A oglądałem go oczywiście wcześniej, na pewno ze dwa razy jeszcze przez te lata. No Trochę, trochę czasu już minęło od premiery. I zorientowałem się, że cholera, w ogóle nie pamiętam, co, o co w tym filmie chodziło, jaka była fabuła. Oni tam za czymś biegali, dobra, za jakimś tam standardowo artefaktem, z kim się tam bili, ale... Kompletnie nie zapadła mi w pamięć. Już lepiej pamiętam fabułę z tego rezydenta, która była jeszcze bardziej zagmatwana, więc no to jednak o samym filmie jako filmie dosyć chyba słabo świadczy. A propos mm -hmm. Tom Prydera, nie macie takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, uczucia, że jeżeli wyjdzie film, ekranizacja po prostu Uncharted, to skończy się tak samo jak Tom Pryder? Że po prostu przelecą coś tam będzie gonienie artefaktu albo coś w tym stylu i wszyscy o tym zapomną, ponieważ to będzie film bez polotu, bez niczego ciekawego. No i właśnie ja, Jacku, miałem z tym Top Riderem tak właśnie. Znaczy dla mnie w ogóle to będzie jeszcze problem, dlatego że dla mnie cały Uncharted to jest taki trochę Indiana Jones bez licencji i teraz będzie z powrotem powrót do filmu trudno będzie powrócić, no bo to będzie w zasadzie zawsze gorsze od Indiana Jonesa no, moim zdaniem. Tak, a wszystko jest też zależne, Jacku, przede wszystkim od fabuły a dwa od głównego bohatera, bo Tom Prydera zawsze zapamiętamy ze względu na Angelinę, a Indiana Jonesa zapamiętamy ze względu na Harrisona. Zobaczymy, kto będzie grał tutaj główną rolę. Jestem tego ciekaw, no to będzie, to będzie taka normalna yy, film adventure, coś tam, wiesz, tu poszukiwanie świętego grala, czy czegokolwiek, co sobie tam wymyślą i będą jechać przez cały film z jakimiś dwoma do, do, dodatkowymi wątkami, jakaś miłość pod koniec i koniec, opowiedziałem ci fabułę do Uncharteda, może będę pisał scenariusze, no to, to coś takiego będzie, no, to będzie proste, albo patologiczne, zresztą tak samo jak gra, no sorry, gra też jest banalna. Dlaczego Angelina została wybrana, jak ona wcale nie ma odpowiednich cycków wobec tutaj prawdziwej Lary? Z, to znaczy, powiem Ci, bo ona została wybrana do Tomb Ridera, gdyby miała zostać wybrana do The Dore Live, to by jej nie wybrali, nie? A propos cycków, bardziej Wam się podoba stara Lara czy nowa Lara? Mówisz o grach, w sensie o, o tym, jak o teraz... Gra. Nie no trochę się, wiesz, czasy zmieniły, tak? I myślę, że ta nowa jak najbardziej jest dobrze dopasowana do tego, co jest teraz. Przede wszystkim bardzo by to nienaturalnie wyglądało, gdyby po prostu zrobili, wiesz, gdzieś nawet widziałem takie, wiesz, grafiki konceptowe, jakby to miało dzisiaj wyglądać, gdyby po prostu starą larę odwzorowali. No wtedy było ograniczenie pikseli, e... no. Pierwsze cytki to były tak naprawdę trzy poligony ułożone w trójkątny, no, trójkątny wielo, wielokąt grania, grania <śmiech> Widziałem, że jeden Tak. No. Powiem, jeż, jeżeli chodzi Jacku o to, co powiedziałeś, czy nowa Lara, czy sta, stara Lara. E, mi po prostu ta nowa Lara jest dobra, ale brak mi pewnych konsekwencji, bo szczególnie ta nowa część tą Raidera, jak dobrze wiemy, to jest taki jakby reset, mm -hmm. prawda? To jest wszystko od nowa, ona jest tam młoda i tak dalej i brak mi takiej konsekwencji, że dużo osób to zauważyło bardzo i ja później się temu też przyjrzałem, że faktycznie ona tam pierwszy raz w dżungli jest i nie wiem zabija jedną osobę, a później po dwóch dniach, dajmy na to w grze, zabija ich sto. I bez jakichś tam większych emocji Ja pamiętam jak grałem w te pierwsze Tomb Raidery, już stare, stare Tomb Raidery, gdzie walczyły się W większości z różnymi Dinozaurami i innymi tego typu rzeczami jaszczurkami i tak dalej To był lepszy taki wstęp, taki pod względem też Psychologiczny tej osoby, że Ona walczy z tymi zwierzątkami po to, żeby Przeżyć, a tutaj jest Nie wiem, tysiące ludzi i ona to wszystko zabija Chociaż jest jeszcze młoda I dopiero się wszystkiego uczy to, dajmy na to, w piątej części, to ona będzie zabijała więcej niż Rambo. Ale jest sporo Więc takich gier, wiesz? Z drugiej strony, które tak, wiesz, no tak, że, tak, tak, to was. Bierzesz postać, która po prostu, jeżeli... No, ale tam są klikacze, no. no właśnie, jeżeli no, no, jest no. postać, która tak naprawdę zaczyna w ogóle swoją przygodę, nie wiem, z zabijaniem, nie jest jakimś tam żołnierzem wykwalifikowanym snakiem, ani, master masterchefem, czy cokolwiek, no to, to to zawsze to wygląda nienaturalnie, tak? Chyba, tak, tylko, chyba że tylko jest to pociągnięte można, na samo surwaj no. i przeżycie i tak naprawdę uciekasz, a nie zabijasz, no bo też, też są takie... Tak. tak. Ale można wziąć to pleść w fabułę, dajmy na to, bo ona sobie, Możesz mieć jakieś cutscenki, że ona sobie rozmyśla, że co ona robi, że, czy coś tam, albo wiesz, można zrobić też e, na przykład gameplay bardziej oparty o stealth czy, i z, nie wiem, pięciu można. przeciwników, a, ale trzeba, trzeba ich zabić po cichu i masz tylko pięciu, albo na przykład musisz tak przejść, żeby ich ominąć bo ona się boi, bo ona nie chce zabijać i na przykład po ugry zrobić właśnie takiego stealth'a, że wszystkich omijasz a dopiero później zabijasz coraz więcej tych osób, a nie, że drugi dzień po jednej godzinie, chociaż ona nic nie umie ona się dopiero uczy to już po jednej godzinie masz 100 osób zabitych. no i to jest tak. dla mnie taka niekonsekwencja można, można z tym pomyśleć dlatego te starsze były trochę inne nie mówię, że bardziej mi się podobały ale tam była większa konsekwencja tego wszystkiego, to było bardziej dla mnie spójne. No dobra, Tutaj ale to jest trochę ty... inaczej, aczkolwiek gameplay jest bardzo dobry, może nawet lepszy niż w tych starych, w tym dobra, nowym gameplay. Ale to no, gracze no? wymusili takiej poczynania od twórców, ponieważ no, wyobraź sobie grę, gdzie tylko strzelasz, strzelasz od czasu do czasu, a większość cię musisz skradać. Przysz ludzie by tego nie kupili, ale to by nawet na to nie spojrzeli, oni muszą strzelać byle więcej, byle do przodu. Znaczy wiesz, no zawsze masz Jacku jakieś wyjście, tak? Dishonored pięknie to rozpracowuje. W metrze masz dużo możliwości. Nawet w głupich Watch co gram też mogę przejść misję tak czy tak. W Metalu chyba też masz taką opcję. Możesz na naprawdę rozkminiać? No... Boże, no taki jest teraz rynek, tak? Ten Tomb Raider jest... Dla mnie ten nowy Tomb Raider to był po prostu Uncharted w spódnicy i zawsze i, i ja miałem takie przekonanie, że tak jest. No dobra, tym, to że... teraz a propos dysonansu. Nie miałeś tego samego uczucia, kiedy grałeś w The Last of Us, gdzie po prostu na sękach masz krzyczone nie jestem nie jestem żołnierzem, w ogóle mam mało amunicji, mało wszystkiego, a ja na przykład grę przeszedłem na najwyższym poziomie prując do każdego klikacza, do każdego człowieka z gnata i nigdy mnie zabrakło naboi. I gdzie tu eee. jest to wszystko, gdzie nam twórcy chcieli wcisnąć, że każdy nabój się liczy? Wie, wiem ja, wiem ja tylko, o co ci chodzi, ale powiem ci, że The Last of Us nie jest taką... Znaczy The Last of Us jest dla mnie trochę przehypowaną grą i te 200 czy tam 250 nagród to dla mnie jest przesada. Ta gra jest dobra, bardzo dobra, ale nie aż tak dobra a głównie The Last of Us stoi fabułą i tam jest świetnie poprowadzona historia no twórcy, wiesz, no, bardzo często jest tak, że w procesach pro produkcji twórcy mówią jedno a wiemy co się dzieje, to samo zresztą będzie z Wiedźminem, zobaczycie jak wyjdzie za dwa miesiące, ale akurat The Last of Us ma świetną fabułę i ze względu na to, że nie ma nigdzie takiej fabuły tak dobrze poprowadzonej, może z takimi właśnie głupo głupowymi wyjątkami, o których mówisz ta gra dostawała takie dobre nagrody, na bo ten gameplay jest no średni, tak, tak jak mówisz oni mieli nie mieć tych naboi, a ty na najwyższym poziomie masz po prostu i nie wiesz co z tym robić, więc no to tu nie do końca im to musi wychodzić, ale, ale, ale myślę, że tutaj ta grafa była bardziej swoje. za to muszę pochwalić Naughty Dog za, za to co zrobili po prostu, jeżeli chodzi o strzelanie Joelem jak on mówił, że nie jest żołnierzem nie umie strzelać i tak dalej, to tak jest, ponieważ twórcy specjalnie zaimplementowali taki psikus, który ci przesuwa celownik, kiedy celujesz Mhm. Mm tak, tak, tak. Tak Jacku. ja tylko mówię znaczy ja, ja tylko mówię, bo mówisz o porównaniu tą starego i nowego, no to ja tylko mówię o pewnej niekonsekwencji, a nie, o niekonsekwencji w grach to możemy sobie kiedyś powiedzieć w innym temacie. Dajmy na. mamy temat na przyszły odcinek. <laughs> tak, e, niekonsekwencja w grze. E, dobra, e, słuchajcie, zostawmy tego tą Pridera, przejdźmy dalej. Czy oglądaliście Maxa Payne'a? Bo widzę Jacku, że nawet oglądałeś i dałeś ocenę numer 4. Więc tak. chyba nie po, nie podoba ci się za bardzo. Nie. To jest gwałt na tym, co pamiętam z Max Payne'a, z jedynki, z gry. Tak. Ja dałem troszeczkę wyższą ocenę. Powiem wam, że ten film, znaczy tak, gra, rewelacja, tak? Ten Bullet Time i to wszystko świetne, historia świetnie poprowadzona na podstawie takich wycinków z komiksu. No, komiksowo, bardzo fajne wstawki. No słuchajcie, grę chcieli zrobić, znaczy film chcieli zrobić trochę na modłę Sin City. To widać też tak, trochę komik... Tak, tak, więc tak, też tak trochę komiksowo, też, też właśnie takie barwy ciemniejsze, z różnymi bullet time'ami i takimi dziwnymi zachowaniami z komiksu. Powiem wam, że Jackowi to się nie podobało, nie podobał mu się film. Powiem wam, że mi też się nie, tak średnio podobał, ale ze względu na to, że było tam parę fajnych motywów, o których już nie pamiętam, to ja nawet to przełknąłem, no, ponieważ pewien klimat tego filmu został zachowany to, że historia i to wszystko było beznadziejne, bo było beznadziejne to akurat ja, ja jarałem się tym, że mogłem sobie zobaczyć Maxa na filmie ja powiem tak, um, gdyby zmienili tytuł nie nazwali tego Max Payne, tylko jakoś inaczej to film dostałby tam dwie od, tak, dwa, tak, numer, tak. dwa te punkciki wyżej ale że zrobi, chcieli zrobić z tego Maxa Payna, no to podszedłem do tego jako adaptacji gry, a to im nie wyszło w ogóle Średnio, średnio, z tym było średnio. Mówię, parę elementów zachowali, ale, ale fa była słaba strasznie. Moim zdaniem. No, Wolberg jeszcze tam by dał radę. Ale, ale to nie no, chodzi o to. Wolberg jest, jest dobry, ale. Nie powinno się brać aktora, który jest twarzą znaną, kojarzoną powiedzmy czegoś innego na tym etapie już, tak, kiedy ten film jest wypuszczany, do, do, do gry, która po prostu, no wiecie, no nie ma, nie ma jakby skojarzenia bezpośredniego z tą postacią. Ja bym wziął kogoś bardziej nie pasuje mi. Z płaską wybaczmy. twarzą. No, dokładnie. Mniej znanego. Mniej znanego, tak, i, i bardziej dopasowanego. Mhm. Średnio wyszedł im Max. Jacku, co masz tam dalej jeszcze? Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pierwsza próba adaptacji gier wideo, ale no panowe Super Mario Bros. Mhm. Widzieliście? Eee, ho, ho. super chyba... w górę, 12 tak. na 10, polecam każdemu oglądać po trzy razy na raz. Każdy chyba, znaczy ka każdy w naszym wieku, w eee, tak eee, na lecie... takich samych w tym samym okresie. Ale no, mi tam tylko, już nie wtedy podeszło, to już było jest. kiczowate. No mnie też, no bez przesady co oni z tym zrobili. Czy znaczy, wiesz, oni, jace kurzy w Co po prostu. oni tutaj e, mogli zrobić, tak? Mieli, wiesz, bo jeszcze w Mortalu, to w Mortalu przynajmniej była jakaś tam e, fotografika za, zastosowana, tak? Ale tutaj mieli, wiesz, piksele do przeniesienia na, na grę aktorską, no i, i weź się z tym poradź. No, Ale tak, do, do dzisiaj e, pamiętam o... te łysy, jakieś postacie takich dwóch e, tempaków i kompletnie, nie wiem, nie wiem co oni <laughs> tak, słuchajcie no, no tak myślę, że młodszym użytkownikom, słuchaczom chyba nie trzeba za bardzo znaczy nie powinniśmy polecać za bardzo tego nie, te Mario, nie bo wracałem, myślę, że film nie się e, ostro zestarzał a teraz, teraz będzie masakra więc e, Mario sobie odpuśćcie. E, ja powiem jeszcze o Prince of Persia nie wiem czy graliście w gry e, i to jest dobry pod... film e, tak no i oczywiście wyszedł Prince of Persia, Piaski Czasu z bardzo dobrą rolą Jake'a Garen Halla. Myślę, że każdy kojarzy tą postać. Słuchajcie, chciałbym takiego Assassina. Chciałbym, żeby Assassin tak wyglądał jak ta Prince of Persia. Wiesz dlaczego bardzo... ten film się im udał? No, no. Ponieważ nie, nie brali się za adaptację gry, za jakąkolwiek część, tylko bazowali na niej. No tak, tak. Znaczy tam, tam fabułę mieli swoją, zupełnie inną niż w grze to na pewno. Słuchajcie, no przyjemnie się to stosunkowo oglądało. Chciałbym, żeby był właśnie taki Assassin. Najlepiej, żeby to był właśnie z pierwszej części. Strasznie mi się podobała ta Jerozolima i tak dalej. E, fajnie, żeby poszli po kolei. No słuchajcie, dużo się działo rzeczy. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Taki myślę, że film Adventure z... Trochę mi przypominał Króla Skorpiona, bo no. też były takie różne dziwne stworki. Tak samo tutaj, Fajne, fajny, bardzo dobry, so, solidny tytuł. Myślę, że jeżeli ktoś gra w Prince of Persia, to koniecznie musi zapoznać się z, z tym tytułem. Czy tak jeszcze powiem, Jacku, wolisz nowego Prince of Persia czy tego, czy tego starego 8-bitowego? Żadnego. Nienawidzi, nienawidziłem no, bo... tego starego, a w ten nowy dosyć fajnie z dwóch Ale nienawidziłem. No, tak. daleko, grałem w jedynkę, grałem w dwa trony, ale mnie to jakoś nie porwało. Takie latanie. A w ten, w ten rysowany? też nie. Ja naprawdę, jak mówię, grałem tylko w jedynkę trochę. Mhm. No, w tego ośmiobitowego też, też przez przypadek, ponieważ kiedyś tam mi kumpel odpalił, nawet wtedy nie wiedziałem, że to jest Prince of Persia. No i w tego mhm. dwa trony tam, jeszcze mi się w miarę podobało, ale też mnie nie porwało i od tamtego momentu w ogóle nie dotykam tej serii. Mhm. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze starszą Prince of Persia. Nie wiem, czy ona się przypadkiem nie... Na... Tak, ona się nazywała Prince of Persia 3D. Słuchajcie, ja ją kiedyś dostałem do Sydney Actiona, słuchajcie, to jest gra z 99 roku, słuchajcie, pograłem w nią sobie i tam operowaliście mieczem, mieliście do tego sześć przycisków, autentycznie, było sześć przycisków do operowania mieczem i to było mega skillowe i bardzo fajnie mi się w to grało. Nawet mieliście jakieś tam y, dwa wyższa, takie dwa niższa, taki, jakiś blok, jakiś coś tam, rewelacja. Tylko, że mówię, każdy przeciwnik to było wyzwanie. Trochę teraz jak z tymi Bloodborne'ami i innymi e, Dark Souls'ami. Bardzo fajne. To to tyle, jeśli chodzi o Prince of Persia. Czy mamy jeszcze A jakieś jeszcze filmy? Jeszcze jedna rzecz. Wie, wiedziałeś, A, no, no. że na, ten y, główna postać Prince of Persia była wzorowana na bracie twórcy tego tytułu? A To nie wiedziałem. To, nie, nie wiedziałem. Taki to, mały to ciekawostka. ciekawostka. Twórca właśnie Aha. przeniósł twarz swojego brata i całą tam postać do gry i właśnie biegamy bratem twórcy i tyle. Mhm. No stosunkowo ciekawa sprawa. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, e, Hitman. Hitman mnie zastanawia, ponieważ wychodzi kolejna część Hitmana i będzie inny Hitman. Więc powiedzmy może sobie o tym Hitmanie, co wyszedł. oglądajcie wszyscy? Ja widziałem. Też widziałem. No i jak, Jacku, podoba ci się przedstawienie Hitmana w filmie? Nie. Jak lubię Timothy'ego <śmiech> Olifanta, tak nie podoba mi się to, co się działo w tym filmie. Aha. Jakieś totalne zaprzeczenie mojego wyobrażenia na temat Hitmana tego, co on tam robi. E, aha. No, po, powiem ci, że mi się w miarę podobał ten film. E, nie sama ta postać te, tego Hitmana, ale ogólnie cała ta historia była taka w, w miarę okej. Okay. Dla mnie to jest coś jak właśnie z Max Payne'em, o którym mówiliśmy przed chwilą, że gdyby hmm. ten film nie nazywał się Hitman, tylko jakiś nie wiem, Assassin, coś tam, assassin, albo coś w tym stylu i twórcy nie upieraliby się, że to jest adaptacja gry, no to film byłby lepszy, tak? Był czymś na modłę transportera. A mhm. mi znowu nie tak, pasuje tak, tak. wybrana postać. Nie pasuje mi względem tego, co była... Główny aktor. Tak, bo jeżeli kojarzycie... Z... Przede wszystkim, jeżeli bierzemy aktora, który ma być ogolony na łyso i tą swoją potlicą świecić i mieć tak, wiecie, silnie zarysowaną szczękę, mocno zarysowane brwi, zmarszczone czoło i, i skronie i tak dalej no, tak była ta postać cały czas przedstawiana tak w cieniu, gdzieś tam po prostu wiecie, oczy zacienione tak policzki zacienione, no spójrzcie sobie po prostu na grafiki i jak to wychodziło, nie wiem, na okładkach na czymkolwiek i jak to po prostu ma się do tej postaci chłopaczka, którego tam ogólnie na łyso wsadzili do filmu kompletnie to jest to, co mi odrzuciło. Cała resztę to obejrzał, gdyby to była po prostu jakaś taka bardziej postać inna. On się powinien tam być, grać twarzą, nie odzywać się i wtedy to byłby lepszy film. Dobra, to ja jeszcze Was zainteresuję, że już 28 sierpnia tego roku wychodzi nowy Hitman. Hitman Agent 47, czyli w wakacje, pod koniec wakacji z nowym... Z nowym aktorem Rupert Friend, nie znam, Kolesia, grał w Homelandzie, trochę mi się tam przewijał, parę razy go widziałem, ale on będzie nowym hitmanem, powiem wam, że jeszcze bardziej mi nie pasuje. No, ale, ale, ale no, zobaczymy, jak ten nowy hitman będzie się prezentował. Dobra, e, jeszcze coś? Panowie, może tak Jacku, z czy... postala, Oglądaliście. A, to właśnie zastan zastanawiałem się, czy może Jacek w końcu odkopie Uwe Bola i zacznie po prostu mówić o jego rewelacyjnym filmoznawstwie każdych filmów. Dajcie mi tylko chwilę, e... że sobie Uwe Bola. i Już e... wam e... powiem, jakie on filmy robił. Bo tu było e... tego więcej niż to co ja wpisałem. Zaczynajmy no... od tego imię króla jakieś. Yy... To czy był czy Dungeon to... Sea, to jest. Tak, Dungeon's Dungeon's Age, Siege. To był... Trzy Ta. części tego wydał postal, Farka i Boże, jaki farka i był słaby. <laughs> Blood Rain, Dom, Dom Śmierci, czyli House of the Dead, Alone in the Dark, Wyspacienia. Boże, ten reżyser to ma dar do wydawania słabych adaptacji jakichkolwiek gier. To jest w ogóle mistrzostwo świata, jak on to źle potrafi zrobić. Dokładnie A ja tak przykładem było. Przykładem niech będzie scena, gdzie na przykład w Far Kraju nagle główni bohaterowie są przemoczeni, ponieważ nie wiem padał deszcz albo padł jakieś jeziora, już nie pamiętam. I oni stwierdzili, mm -hmm. że ogrzeją się swoimi nagimi ciałami zaraz zaczyna się po tym seks. I ja sobie myślę, o Jezus. Dwie osoby. Ale no imię króla macie, to Dungeon Stitch, tak? też jest... z, z Jasonem, z tak, Jasonem. Tak, właśnie, ja tego nie rozumiem. Takie kiczowate firmy, a on tam ma Jasona Stathama, Riona Raya Liotte, co tam jeszcze był? Reynolds nawet grał. Aha. Perlman. Ja po prostu nie wiem, jak co on im dorzuca do herbaty, że oni się zgadzają grać w jego filmach? Czy my nie powinniśmy tego po prostu... traktować jako porządnych parodii? Nie, właśnie on się zapiera, że to jest na poważnie? bardzo oddana tak, adaptacja. Tak, to, to po... ale tak, on to na poważnie, on, on to wiesz, on, on twierdzi, że on robi rewelacje. Tak, że to jest szczyt kina, że nikt lepiej nie zrobi niż on. Mhm. Ej, wiecie, że w zeszłym roku wyszedł? Część ja wyszła w zeszłym roku? W imię króla? No? O Jezu, jak ja widzę tego No Ta, bez gra, ten, Dominik Parse, To ten z tego Z, z, z Blade'a. i z, z, Jak jak? W Blade'zie jeszcze grał e, On gra w tym e, W tym serialu z tym więzieniem Że uciekali z więzienia Prison, Break. Jednego... Prison Break o Główną rolę, to on tu gra główną rolę ale to musi być sobie. Ja w ogóle myślałem, że ten Uwe Boll już, już nie kręci tych filmów. On dalej No to już dobrze, że to chyba kręci. nie przelatuje przez ocean. Przelatuje przez granicę jak najbardziej. Kiedyś Ach nawet ja... w Piku można było kupować to na DVD. Boże. Ej, ja, ja tego nie rozumiem, czemu on ma pistolet w Dungeon Siege'u. On ma pistolet, normalnie. Właśnie no też nie. tak widzę. Nie, to nie no. jest Dungeon Siege'a. Te... A może? No w imię króla, tak? No trzecia część. Ostatni widzę smoki. I nie 3. Ostatnia misja. O Boże. Nie, nie, no to, Uwe Boll to jest to nie prezentuje. Szczyt kina, szczyt adaptacji w ogóle. Wybuchy to. smoki. Dobra, chłopaki, chyba zbliżamy się ku końcowi. Powiedzmy sobie jeszcze w takim razie, bo widzę, że jeszcze mamy w sumie dwa trzy filmy. Może Street Fighter? Street Fightera można podciągnąć do tego samego, co Dedora Live. To jest praktycznie to samo. Mniej więcej tak. Z tym, że wydaje mi się, że Street Fighter był jednak lepszy A, niż Dedora. Live. I Tekken. Te trzy filmy można podsumować według mnie tym samym, czyli że są słabe. Ej, jako... nie, Street, Street Fighter mi się podobał. No fabularnie z... ciągną no. no. Tam był Wandam, tam był Van Damme. Nie no, Tekken Tekken idę do relajcia. O Life którym to ty było... Street Fighterze mówisz? Z Wandamem. A ja mówię o tym drugim. Legend To jest wojownik. League. To nie, to ja mówię o tym drugim, tym nowszym. Aha, to nie, to ten nowszy to, by, to byłoby beznadziejny, Nie no wiadomo, nie. że ten z Wandamem był zajebisty, ale no ja mówię o tym nowym, tak samo jak Tekken ten nowy. A to nie, to nie, to, Jacku to oba te trzy filmy były o niczym po prostu były beznadziejne i lepiej żeby nie wychodziły to ja Pod, jeszcze do tych filmów mogę to jeszcze do tych filmów mogę dodać Dragon Ball'a Ale to jest na podstawie mangi bardziej ale znam ten ból, to jest jedna z najgorszych adaptacji tak, tak. jak Japończykom na przykład bardzo dobrze wyszła adaptacja Ruroni Kenshin na podstawie mangi tak Amerykanie spierdzielili totalnie Dragon Ball Evolution i tego nie powinno być Mm -hmm. Już nawet ten fanowski Dragon Ball, który był stać na netach mimo, że miał słabą grę aktorską, to i tak była lepsza niż Dragon Ball Evolution. I miał lepsze efekty. Niestety. Tak, tak, tak. E, widziałem go i faktycznie tak było. Ten Street Fighter z Vandamem, e, bardzo eee. mi się podobał. Ale jak tam, e, Blanka, ten, ten, zielony potwór rudy, jak on był po prostu perfekcyjnie słabo zrobiony. No, ale to wiesz, no. To, Boże, to, to ten film też ma no, 20 lat pewnie tak no. już ma. Jakie lepiej? 95. w Polsce. No, 94. No to... w Ameryce. Widzisz, no 20 lat. 20, 21. Więc, no, do tych efektów nie ma się co przyczepiać, Ale film był tak w miarę w porządku. Ja pamiętam jak na tych automatach kiedyś grałem w tego Street Fightera, a później jak obejrzałem ten film, to mówię, o kurczę, ja te wszystkie postacie znam, ja przecież z nimi walczyłem, ale super, nie? I w ogóle byłem zajrany. To wtedy jak byłem jeszcze dzieciakiem. No, to wtedy i, nie... spoko, ale dzisiaj bym nie obejrzał drugi raz tego filmu. Nie, no dzisiaj to nie, nie, nie. Nie, z... no, nazywałem można nie. obejrzeć, jak ten koleś lata w, tym, w tej czerwonej pelerinie. po, po, tak, tak, po zielonym, jak to się mówi, kategoria. <laughs> no ee, o, albo, albo tak Tak, dobra, więc e, e, Został jeszcze jeden film Jacku, skreśliłeś ten film, a nie jest, e, nie e, jest. Mamy, te, mamy tego Final Fantasy 7 Advent, Advent Children Tak, słuchajcie, rewelacja Popieram. Jak to wygląda Jak to zajebiście wygląda Oglądałeś wersję podstawową, czy rozszerzoną? E, oglądałem wersję Nie wiem, chyba Bo jedna trwa tam dwie godziny, a druga 2.40 jakoś tak jest nie. nie, nie. I to, to dwie godziny była. powiem wam, że zapamiętałem z tego filmu dwie sceny, jedna scena to była taka chyba gonitwa na tych yy... no po autostradzie na tych po, motorach ta... gdzie na Fenrirze zasuwa to było rewelacyjne a druga scena to była walka w tej katedrze katedrze, a między Tifą a tym starszym bratem Kadadzi no i tak no, ja, ja, ja do, do końca nie znam ich imion ale to mi utkwiło w pamięci właśnie e, ta walka I to jest bardzo e... dobra adaptacja i to jest bardzo dobre przełożenie fabuły z gry na duży ekran oczywiście to nie jest taka typowa adaptacja, gdzie masz na przykład powiedziane, że od początku do końca całą grę ci opowiadamy, tylko jest kontynuacja tego co już było co już mieliśmy na przykład po Final Fantasy VII, tak jak miałeś Final Fantasy VII jako pierwsze. Mm -hmm. Oczywiście potem wszedł prequel, który nazywał się, zapomniałem jak, ale był na PSP. Kurde, jaką miał Final Fantasy VII. No kurde, Ozaku, zapomniałem. Rafał, dobra, może ty nie wiesz? Nie wiem. Rafał nie, wiem. nie wie, ja, ja też nie wiem. Dobra, mniejsza o to Jacku. No dobra, potem miałeś na przykład Dirge of Cerberus, który był kontynuacją Final Fantasy VII i opowiadał co się działo na przykład z Juffy i z Vincentem. Mhm. Final Fantasy VII The Last Mission, czyli tak jakby adaptacja w wersji anime tego, co się działo, kiedy Sephiroth odkrył, że Jenowa jest jego matką. No i Final Fantasy VII Advent Children, czyli po prostu kontynuacja tego, co było już w grze po tym wszystkim. I to jest według mnie mega. Wygląda bosko, udźwiękowienie Bosko, fabuła boska, ostatnia walka między Sephirotem, uwaga, spoiler, No dobra, i tak to pewnie było wiadomo, między Sephirotem a Cloudem. Plus Be behemotem rewelacja. to w ogóle miazgę. Jeszcze jak słyszałem One Winged Angel w nowej wersji, to po prostu pełne gacie miałem ze szczęścia. Powiem Ci, Jacku, ja, ja to doskonale pamiętam, bo jeszcze wyszedł normalny film Final Fantasy. Tak, e, e, Evil Within, tak. który nie wiem, co ma wspólnego z Final Fantasy, ale no... Ale e, powiem Ci, że to wtedy, e, to wtedy to był taki pierwszy film, w której... E, ta animacja komputerowa była na tak wysokim poziomie, bo bardzo ładnie wyglądał ten final. Poprawiam ale... się, Final Fantasy 7 Crisis Core było o zaku. E, dobrze Jacku, więc e, pamiętam właśnie, że ten pierwszy final, jak go oglądałem, to film nie był z... ta, tak dobry jak ta siódemka, ale bardzo ładnie wyglądał. Ale jak zobaczyłem tą siódemkę, to A, normalnie, no mówię, nie. ja szczękę zbierałem z podłogi chyba trzy razy przy tych niektórych scenach. Ja, ja myślę, że jak nawet bym teraz sobie odświeżył ten film, to bym cały czas jarał się tym, jak ten film wyglądał. Szczególnie, jak jeszcze wyszła wersja na Blu-raya w 1080p. No właśnie, właśnie musiało być to, musiało wyglądać to świetnie. Pamiętam, jak pierwszy raz dorwałem ten film, to nie, to go obejrzałem trzy razy pod rząd w ciągu tygodnia. Nie, Takie no bo... zajebiste. Świetny, świetny, świetny. Ja jeszcze, jeszcze tak na koniec, nie mamy tutaj w rozpisce, ale powiem y, może y o jakimś ja polskim filmie. Jeszcze powiem mały news no. newsik. Y, no. Graliście w Life is, is Strange? Słyszeliście o tej grze? No, Słyszałem, no ja ten, ten odcinek. Tak, e, dru, tam dru, jest dru... nawiązanie do Final Fantasy Evil Within, gdzie główna bohaterka, nie grałem jeszcze w Life is Strange, widziałem to tylko na zdjęciu, więc no, sami mm -hmm. musicie to znaleźć, ale główna bohaterka podchodzi do telewizora, kiedy wejdziemy w interakcję z telewizorem, nagle główna bohaterka mówi, o leci Final Fantasy Evil Within, według mnie to jest bardzo fajny film, no nie? Takie nawiązanie. Fajnie? Dobra, słuchajcie chłopaki, będziemy już pomału kończyć e, nasz główny temat. Ja jeszcze powiem o ostatnim filmie, którego nie ma w rozpisce, a który zrobił Polak, Andrzej Bartkowiak. Wiecie, pamiętacie jego film? Hmm. Na podstawie gry? No, przypomnij. A te, teraz już klawiatury. Dobra, teraz szukujecie? W związku z tym e, zrobił Duma. E, nie wiem, czy oglądaliście o, film tak. Duma. Zrobił Duma? Tak, Dzień. tak, tak. To w ogóle była Pols Pols polskiego reżysera produkcja Ty, on zrobił Adwokat Diabła nawet. Akurat wow. ten Adwokat Diabła był świetny, bo szacun był. Szacun. nie upadek, wiedziałem, że to jest on. Upadek też był dobry. Zabójcza e... broń, Góra Dantego. Tak. O Jezu. Tumno to na statku kosmicznym ktoś otwiera jakąś tam szczelinę i wypada zło i trzeba je zabić. Dobra, mniejsza o to, co tam było. Był jeden dobry moment. Na końcu gry, na końcu filmu na końcu filmu. Wiesz, jacko o co chodzi? Tak, ja e, wiem, FPP. Dokładnie tak. Obserwujemy kamerę z broni, tak jak, tak jak w Dumie i mamy parumitową scenę, w której właśnie główny bohater ma tą kamerę z broni i to jest świetne. Więc e, jeżeli chcecie zobaczyć coś ciekawego w Dumie, to tylko to bo film jest bardzo słaby. A wyobrażacie sobie, e, a... tak pociągnie ten wątek. Film był słaby, wątek był ten FPP świetny. I mhm. wyobrażacie sobie, żeby nakręcić tak cały film? Już jest. Jaki? Był tam jako, był tam jako demo technologiczne Oculusa, Morpheusa albo innego takiego badziewia na okulary. Znaczy dobra, teraz badziewia, ponieważ jeszcze to dobrze nie działa, ale za jakiś czas może działać zajebiście, więc wtedy już nie będzie badziewie. Mhm. Gdzie wszystko obserwujesz tylko z widoku pierwszej osoby. I to jest tak nakręcone że ty masz obracać głową, jak ci się żywnie podoba. No to, to by było świetne. To by było akurat świetne. I właśnie Jeżeli był wiesz... taki pokaz, gdzie główny bohater był przyczepiony do po prostu, nie wiem, jakiegoś tam stołu czy coś i osoba, która to oglądała, mogła spokojnie rozglądać się na boki i obserwować, jak jej się to podoba. Dzięki czemu to miało zwiększyć imersję, ale no niestety to też trochę psuje doznania. Ponieważ na przykład, nie wiem, główni źli coś do siebie mówią, coś tam się dzieje w tle, a ty nagle odwrócisz wzrok, żeby zobaczyć, że, bo tam ci gdzieś wybiórka przebiegła i coś tam tracisz, więc... No, ale to już wiesz, to już Jacku, to, ty, to można powiedzieć, że ty w pewien sposób sobie tworzysz film. Widzisz to, co chcesz widzieć. I to jest e... oparte tak naprawdę na pomyśle z komiksów, który miał być dobre 20 albo 30 lat temu zaadaptowany, gdzie twórcy jednego komiksu wydali pierwszy rozdział, po czym na końcu Zapytali wszystkich tam czytaczy, którzy kupili w ogóle ten komiks i tak dalej, fanów, co ma się dziać dalej. I była po prostu ankieta i dzięki temu komiks leciał dalej. Później wpadli na jeszcze lepszy pomysł, gdzie był komiks w pełni interaktywny. Coś jak film, e, filmy, gry Davida Karze, gdzie po prostu czytałeś dany komiks i co jakiś czas miałeś wybory moralne. Przez to jak wybrałeś, to komiks tam się kształtował. Tam iść na stronę tego, 68 i tak dalej. Nie, nie, znaczy w sumie to tak. Coś takiego. No, Coś w tym stylu. To, to, to całkiem ciekawe. Ja myślę, że Jacku, to co nam powiedziałeś o tym to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o taki film tylko z pierwszej osoby, że widzisz broń, to nie byłby dobry film, wydaje nie, mi się. Nie, bo wtedy masz ten dysonans, że tu widzisz, że właśnie tam strzelasz do kogoś, a tu ci głowa chodzi i tak, z rękami tak, z nie tak, robisz. Tak, tak, tak. Więc to nie byłoby dosyć ciekawe. Dobra, chłopaki, słuchajcie, kończymy temat. O, myślę, że dzisiaj go dosyć ładnie rozpracowaliśmy. Chyba wymieniliśmy praktycznie o wszystkim, o czym trzeba było wymienić. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli wy, ma wy macie jeszcze jakieś filmy na podstawie gier, o których nie powiedzieliśmy, co by mnie bardzo zdziwiło, to możecie śmiało nam powiedzieć i uderzyć, co to takiego było. Wydaje mi się, że raczej rozpracowaliśmy plan w 100%, więc to tyle. Czekamy na listy, czekamy na maile, czekamy na komentarze, czekamy na wszystko. Jedziemy z tematami growymi, więc Jacek będzie miał dzisiaj dużo, dlatego może nie Rafał zacznie. A, okej, okay, zacznę. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa, bo, bo, bo wspomnieliście przed chwilą o tej imersji, o, o Kulusie. Mam jeszcze jednego newsa z tym związanego, dlatego że Facebook wreszcie zdradził, co tak naprawdę planuje zrobić z Okulusem rok po tym, jak 2 miliardy w niego zainwestował, czyli, czyli jakby wykupił, zainwestował pewnie więcej, ale, ale na samo wykupienie. Mhm. Słyszeliście już o tym, czy, czy nie, bo to... Nie, nie, nie, ale ma, możesz powiedzieć, bo może być to dosyć interesujące. E, otóż na Facebooku od jakiegoś czasu jest bardzo dużo filmów zamieszczonych. I od jakiegoś czasu również lepiej jest zamieścić, jeżeli ktoś chce zasięg zwiększyć, filmik bezpośrednio na Facebooku, to będzie miało na pewno większy zasięg niż wrzucony link z YouTube'a. No tak po prostu sobie programują, bo tak mają prawo. I w związku z tym filmy wrzucone przez jakby użytkowników firmowych, różne rodzaju tam, nie mówimy o prywatnych, o indywidualnych użytkownikach, tylko właśnie o załóżmy jakichś tam fanpage'ach, więcej ich było wrzuconych którzy nie będę w dokładnej ilości szedł więcej było wrzuconych na Facebooku niż na YouTubie. Już ostatnio to jest, to jest trochę Nie, śmieszne. ale to, tak, wiesz, tak. No to jest baza jednak użytkowników y, większa niż YouTube'a. Na YouTube'a mi się zdarza wchodzić raz na kilka no, tygodni. Tak, tak, tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście, ale, ale jak jednak... to sobie podsumował, to lepsze dotarcie do mnie ma Facebook, i filmiki na Facebooku, niż, y, niż to, co jest na YouTube. bo na YouTube'a mi się nie chce wchodzić <śmiech> codziennie, tak, a wiadomo, że Google Plus specjalnie jakoś mocno tego nie, nie rozreklamuje. Tak, tylko, że wiesz, na YouTubie możesz sobie zmieniać na, dajmy na To te wszystkie rozdzielczości, co jest w no porządku tak, ale bo to na nie Facebooku jest problem, masz chyba. to zaimplementowali. Wiesz, to, nie, to nie jest problem. Natomiast powiem Ci, co będzie dalej, to... tak? Oni dalej chcą to rozwijać, dalej będą w te wideo inwestowali, żeby, żeby tam się pojawiało go jak najwięcej. I pod to ma być też okulus, dlatego, że. Już jakieś tam dema pojawiały, no wiadomo, że dla nas one nie mają wielkiego znaczenia, bo, bo jeszcze okulusów w domu nie mamy, natomiast mają być filmiki kręcone przez specjalną kamerę 24-obiektywową na żywo w panoramie 360 stopni i takie wideo, jak będziesz miał zamieszczane na Facebooku, to będziesz sobie z okulusa od razu oglądał je właśnie w pełni z każdej perspektywy, tak? i po to, mhm. po to jakby Facebook zainwestował w Okulusa, bo taki ma plan, żeby coś takiego zrobić i to na pewno będzie bardzo, biorąc pod uwagę, że to będzie związane ściśle z Facebookiem, ściśle z Okulusem, to nabierze popularności, to filmy reklamowe, reklamodawcy yy, będą mieli, w zasadzie no, oni będą mieli monopol na to, żeby tego typu materiały wrzucać. No, bo w ogóle będzie nowe pole do popisu. Pole to... do popisu niesamowite S będzie. Tym można naprawdę zrobić re rewelacje. No i to, to jest wiesz, nowy wymiar reklam, tak, który wreszcie może być super. w jakiś sposób, no, ciekawszy niż to, co, z czym się dzisiaj spotykamy i no nie powiem, no, na pewno to nie będzie tylko po to, na pewno będzie wsparcie dla gier i tak dalej, to, co nas bardziej interesuje, ale, ale no. nikt się w sumie nie dziwi temu, że będą chcieli Oculusa jakby do, do reklam gdzieś tam wykorzystać, ale taki pomysł jest fajny, ciekawy tylko jestem, jak Jakie są powiedzmy ograniczenia sprzętowe i finansowe, ile jest taka kamera ku temu przeznaczona warta, tak? No, no i właśnie ile, ile będzie kosztowało wyprodukowanie takiej reklamy też? Z jednej strony może e... kosztować dużo, z drugiej strony weź pod uwagę, że nie potrzebujesz kilku kamer i montażu ujęć, bo robisz wszystko z jednej takiej sytuacji. Więc to nie do końca. No my, ciężko nam się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że, że rozwiązuje to pewne problemy. Nie. Tak, tak, tak. tak. Myślę, myślę, że to trochę działa na, na podstawie, e, tak jak mamy filmy. No, na, na pewno to inaczej są, to będzie to trzeba są... trochę planować w ogóle, nie wiem, scenariusz, czy też fabułę takiej reklamy, e, czy czegokolwiek materiału, jak ma być. No, uwzględniając to, że tutaj będzie dosyć statyczny e, obraz w postaci, że jakby cały czas ta postać będzie sama decydowała się, gdzie patrzy. Powiem Ci tak, że jeszcze teraz trochę podziałałeś moją wyobraźnią, bo tak jak już mówiłem, ja testowałem tego Okulusa i powiem Wam, że jeżeli by były filmy w Okulusie, to ja spokojnie wziąłbym te, te okulary tylko dla samych filmów, autentycznie. I zapłaciłbym te, nie wiem, tysiąc złotych, żeby oglądać sobie te filmy, pod warunkiem, że te filmy będą. I faktycznie filmy mogłyby być dosyć ciekawie y, Nie no, zrobione. Ja, wiesz, Krótka, krótko Bo to wygląda wiesz, bardzo fajnie. Jedne z reklam telewizyjnych, które mają największe budżety, to są firmy motoryzacyjne, bo, bo to są ogromne pieniądze, przez nie prze, przelewają super. się. I teraz wyobraź sobie, że masz scenę, nie wiem, jakiegokolwiek tam jazdy po torze, załóżmy, czy, czy Nurburgringu, czy jakimś tam super. mieście. I, super, i po super. prostu z widoku kierowcy ta kamera, wiesz, rozglądasz się wszędzie, gdzie chcesz, do tyłu, do przodu, po lusterkach i tak dalej. No Moim zdaniem fajnie, fajnie to może być i w ciekawym kierunku to idzie. Panowie, a ja powiem tyle. Widzieliście trailer Modern Warfare? Pierwszy trailer Modern Warfare? Gdzie faceci nie całują kus? Być może 8 lat temu, 7 czy 6 lat temu widziałem. Nie, mi chodzi o ten nowy. Ten nowy to jest modern. modern Warfare? A jak Advanced Warfare, dobra. No, no, cool. no, Jacku, Jacku, Jacku. Wojny. E, tak, bawili. tak, no, tak, tak oczywiście. ta sobie ty... wyobraźcie film w takim stylu. Że wy jesteście jako postać poboczna, która łazi za głównym bohaterem? A, I wiemy, o co dzieje się tak, tak, tak, wiemy o co Ci chodzi. Tak, tak, tak, o co Ci chodzi. To, jest, no, no, widzicie im, taki okulus daje nam tyle możliwości. Jeżeli tęgie głowy będą i naprawdę fajnie to rozwiążą, to dostaniemy takie jakości, nie wiem, gry, filmy, w ogóle jakiekolwiek medium, że, że to, to, to będzie, dla mnie to będzie rewelacja. Chyba, że to umrze jak HD DVD. Nie, przy Facebooku nie ma no, szans, nie, to są no, pieniądze większe to, niż Sony no, w DVD. To jest, to jest właśnie, to jest inwestycja 2 miliardy, ale, ale to jest tylko co, Facebook, tak? A gdzie reszta? Sony przecież też zrobiła inwestycje w swoje okulary też, tak? Więc nie, nie, nie, to szybko nie upadnie wydaje mi się, bo właśnie rewelacja, no dla mnie rewelacja. Dobra, słuchajcie, zostawiamy tego Okulusa, no ze względu zgramy? Rafale, że ty teraz... Tak, ty teraz mówiłeś Rafale, dlatego musimy przekazać pałeczkę Jackowi, Jacku, więc dla jakiej gry kup, kupiłeś tą konsolę? Boss Monster. <laughs> Nie, serio, Rafał, powiedz o Boss Monster, ponieważ tak? mnie zaciekawiła ta gra. Okay. No dobra, to, to Rafa pierwszy. Dobra, więc tak, aspekt jakby powstania tej gry i, i, i historyczny, tak? Gra to jest karcianka, karcianka, która jest graficznie oparta o, o styl typowo taki ośmiomitowy, ale dosyć fajny ten pixel art jest udany, trzeba przyznać, że, że, że nie odpycha na pewno i nie męczy nawet gdy przy dłuższym kontakcie. Co ciekawe, ta gra karciana najpierw wyszła w postaci, oczywiście tu Kickstarter grał pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o wypuszczenie tej gry. Ona wyszła dwa lata temu w formie właśnie fizycznej, tak? czyli zestaw kart w pudełeczku do kupienia. Nie wiem jak tam jest z dostępnością, możecie w międzyczasie sprawdzić dostępność u nas w kraju. Natomiast potem puścili kolejną akcję na Kickstarterze, zebrali znów bardzo dużo pieniędzy i kilka dni temu w pierwszej kolejności na Androida wyszła już ta aplikacja, jest bardzo fajna, bardzo udana na iOS'y też ma się pojawić już niedługo i Windows Phone oczywiście na razie cisza i teraz czym, czym jest ta gra przede wszystkim nie jest free to play'em więc jakieś tam darmowe demo możecie sobie ściągnąć i, i podejrzewam, że dość szybko zdecydujecie się zainwestować tam dodatkowe bodajże 30 kilka złotych na jakby unlock pozostałych mm, możliwości w tej grze, będą na pewno też kolejne rozszerzenia, później też dodatkowo płatne, to w sumie chyba nikogo nie dziwi i przejdę teraz do tego, na czym polega rozgrywka. Otóż Boss Monster zakłada, że my jesteśmy tymi, źli, tymi złymi, którzy w grach ośmiobitowych, tego typu różnego platformówkach są, krótko mówiąc, bossami. Tak? Czyli na początku losujecie sobie kartę swojego bosa, swojego potwora. Każdy ma oczywiście jakąś tam unikalną umiejętność, jakąś tam określoną ilość punktów doświadczenia itd., tak z góry uprzedzam, że wczoraj dopiero dorwałem się do tej gry i od razu tam kilka godzin jej poświęciłem, długich, ale jeszcze wszystkiego na pewno nie rozgryzłem, więc, więc pewnie na wszystkie pytania nie odpowiem. Rozgrywka wygląda w ten sposób, że są w zasadzie 4-5 rodzajów kart. tak? Mamy tego bossa. Boss jest oczywiście na końcu jakiegoś tam etapu. Wy poprzez wylosowanie siedmiu kart, macie obowiązek dwie z nich odłożyć, czyli wybieracie sobie dwie najsłabsze, dwie, których nie lubicie i odkładacie do kupki, Zostaje wam pięć kart w dowolnej jakby rozłożeniu, czy to są karty z zaklęciami, czy to są karty z pokojami. tak? I zakładając, że macie powiedzmy trzy pokoje, w momencie jak nadchodzi pierwsza runda możecie jedną kart z tych pokoi wybrać i położyć ją jako pierwszy pokój. I każdy z takich pokoi zabiera określoną ilość punktów życia bohaterowi, który zdecyduje się przyjść do naszego lochu i na nią nastąpi, tak? bo tam są jakieś pułapki i tak dalej, jacyś tam wrogowie. Czyli no, na początku zaczyna się trudno, no bo wiadomo, że, że przychodzi jakiś bohater, który ma powiedzmy minimum 4-5 punktów życia, a, a wy zaczęliście od pokoju, który zadaje 2-3 punkty obrażenia, a macie tylko 5 żyć w sensie pięć razy pięciu bohaterów może przejść do monstera, zanim go zabije, zanim przegrywacie. I jest bardzo fajna rzecz, jedna wypośrodkowana. Otóż trzeba dobrze rozplanować rozgrywkę, bo z każdą którą możecie dołożyć sobie kolejną kartę użyć, czyli, czyli dołożyć sobie kolejny pokój. Pokoje są podzielone jakby na cztery klasy, ponieważ oprócz tego ile zadają obrażeń to drugą rzeczą, która je określa, jest to, jaki zawiera skarb oraz ile tego skarbu. I ten skarb to może być magiczna książka dla klasy, bo tam są cztery klasy postaci atakujących tak, tych bohaterów, czyli tam jest typowy powiedzmy tam jakiś, jakiś z mieczykiem gościu, tak? jakiś wojownik, jest złodziej, jest ktoś, kto szuka artefaktów religijnych i jest ktoś, kto szuka księgi zaklęć, tak, czyli jakiś mak. Każdy spokój posiada jakieś, albo nie posiada żadnych, albo posiada kilka właśnie skarby z tych czterech kategorii. Jeżeli sobie na początku wrzucicie pokój, który załóżmy nie zadaje żadnych obrażeń, a ma po jednym skarbie z każdego, no to jest bardzo prawdopodobne, że do was przyjdą wszyscy bohaterzy wylosowani w tej rundzie, czyli dwóch, trzech od razu was zaatakuje, a wy nie macie czym się obronić. Z kolei, jeżeli wrzucicie sobie kartę, która ma tylko jakiś jeden skarb, ale dużo zadaje obrażeń ten pokój konkretny, to wszyscy bohaterowie mogą pójść do konkurenta, tak? czyli do drugiego równolegle grającego potwora, tam jest od 2 do 4 osób, jakby grających równolegle w każdej rundzie, znaczy w każdej rundzie całą rozgrywkę. No i tak źle i tak niedobrze, dlatego że żeby wygrać rundę, to trzeba zdobyć 10 dusz, czyli 10 bohaterów pozbawić życia. I z jednej strony nie można ich za szybko do siebie ściągnąć, ale z drugiej strony nie można ich za późno do siebie ściągnąć, żeby ktoś inny szybciej nie ubił tych 10 stworków, tak? Bohaterowie są z różnym poziomem, powiedzmy, żyć. dodatkowo w momencie kiedy gra się rozkręca, czyli kiedy już dochodzicie do etapu, kiedy powiedzmy 7-8 dusz macie zdobytych, tak, z tych dziesięciu to wchodzą do gry tak zwani epic hero, czyli oni już nie mają 6-7, a 13 na przykład albo 14. Punktów życia. Miejsc na pokoi macie tylko 5, więc nawet zakładając, że macie 5 pokoi po 2, po 3, załóżmy punkty ataku, no to jest wcale niełatwo zrobić, żeby ten bohater przeszedł sobie, który ma 13 czy 14 punktów życia i nie doszedł do końca i, i nie odebrał wam tego życia, więc dochodzą akcje specjalne każda z kart, znaczy każda, no większość z kart tak, wszystkie te, te z pokojami lepsze posiadają jakieś specjalne umiejętności i tutaj jest ich bardzo dużo, tak? One mogą na przykład być, być związane z tym, że jeżeli w tym pokoju konkretnym umrze jakiś bohater, to wtedy uruchamia Ci się zdolność i polega ona na przykład na tym, że możesz zablokować albo odebrać kartę swojemu przeciwnikowi, albo zmusić go do wymiany którejś z tych kart, ale tylko wtedy, kiedy bohater umrze konkretnie na tej karcie. Inna karta ma powiedzmy możliwość, że w dowolnym momencie rozgrywki możesz oddać swoją kartę albo dwie i wymienić ją na jakąś inną, a związane jest to z tym, że na każdym etapie, zarówno kiedy dany atakujący bohater przechodzi z jednego pokoju do drugiego u was, albo jest z jednego pokoju do drugiego u przeciwnika, to pojawia się szybcio, szybko znikające okienko, gdzie możecie zareagować albo puścić go dalej. No i reakcja polega właśnie na albo użyciu czarów, albo użyciu specjalnej umiejętności, której z tych, która jest na kartach, żeby wpłynąć na tą rozgrywkę. Bo na przykład może być umiejętność, że niszczysz cały loch no i tracisz tą kartę, ale jednocześnie zabijasz znajdującego się w niej bohatera. Ale może być też gorsza karta, gdzie po prostu sobie dzięki temu kupujesz czas, bo ten pokój niszczysz, bohater nie ginie, ale wraca na początek i musi jeszcze raz przejść, mając mniej życia, czyli zwiększasz szansę na to, żeby odegrać mu całe życie do końca rozgrywki i w zasadzie chyba jeżeli chodzi o rozgrywkę to, to większość powiedziałem, nie wiem czy, czy jasno czy macie jakieś pytania do tej kwestii czy Gierka wydaje się bardzo fajna ja trochę teraz poszukałem wiem, wiem co i jak, ale tutaj jest dużo, że tak powiem dużą wadą jest to, że jest losowość, czy ta losowość jest faktycznie duża jest Grafale. duża i na początku miałem wrażenie, że jest kompletnie niesprawiedliwe, jakim cudem ja za każdym razem przegrywam i, i tak naprawdę no, słuchajcie, 5 godzin bite wczoraj poświęciłem tej grze i tak naprawdę nie wygrałem ani jednej partii, więc to mogłoby mm -hmm. się wydać odpychające, ale zauważyłem, że naprawdę no, można się mechaniki tej gry i właściwości jakie mają karty, no bo wiecie na początku wrzucacie tylko te pokoje i liczycie na to, że ktoś w nich zginie. Potem zaczynacie patrzeć na jakieś specjalne umiejętności, wybierać te karty pod tym kątem. Potem zaczynacie używać tych umiejętności, zaczynacie używać czarów. Jak zaczynacie ich używać, to się okazuje, że kolejność kart też ma znaczenie, czy pokój będzie ustawiony jako pierwszy, czy jako ostatni. Potem dochodzą jeszcze umiejętności, że niektóre karty mogą być wykorzystane tylko jako położenie je na kartę poprzednią, czyli najpierw musisz zwykły pokój położyć, dopiero potem zaawansowany. Tutaj jakby ich umiejętności nie muszą, ale mogą się sumować, to też zależy od właściwości karty, czyli będzie zadawała powiedzmy mniej punktów obrażeń, ale będzie powiedzmy coś innego dawała ta karta i musi wcześniej być poparta inną kartą z tej samej kategorii, no bo na pokój waleczny możesz tylko pokój waleczny położyć. Są karty, które uniemożliwiają to na przykład, żeby je rozbudować i jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Dopiero po jakimś czasie, jak się ich nauczysz, zaczynacie się tej mechaniki uczyć, to tak naprawdę, wiecie, skończyłem. Bodajże ostatnią partię, jaką wczoraj rozegrałem, to już miałem 9 dużych zdobytych i tak naprawdę ostatnią rundę źle rozegrałem, bo nie zwróciłem uwagi, nie chciało mi się przeszkadzać przeciwnikowi, który akurat tam walczył z ostatnim jakimś Epic Hero, Pozwoliłem mu go zabić, bo on miał dopiero 8 dusz i nie zwróciłem uwagi na to, że Epic Hero jest warty dwa życia, czyli automatycznie przez to on wygrał i zdobył te 10 dusz i stwierdziłem, że już nie chcę mi się kolejnej rozgrywki robić, tak? Natomiast jeżeli już troszeczkę się wczujemy w to, to jedna rozgrywka trwa średnio nie wiem, 20 minut, pół godziny. Wersja na Androida naprawdę wychodzi świetnie, nie ma tutaj żadnych, wiecie, negatywnych odczuć w stylu, w stylu jakieś tam przerywniki, jakieś płatności wymuszane, jakieś takie rzeczy, bądź jak zaczynacie, Grać, to gracie i, i nic wam nie przeszkadza. Graficznie, graficznie mm, wygląda tylko... to całkiem, całkiem przyjemnie. tam Jest dobrze zrealizowane. Ty tylko, że yy, Rafał, ty grałeś na Androidzie, ale na, na tablecie. Na tablecie, zgadza się. Tak, bo tutaj właśnie mam informację, że wyszedł na, na Steamie jest w ogóle ta gra, jest na iPadzie, i jest na Androidzie, ale na tabletach. Tylko i wyłącznie na tablety to wyszło. Mm, te Może tego nie, no, nie zwróciłem na to uwagi, bo, bo od razu poszedłem. Jest, że znaczy, to... bo jest tam na ich. Tak, jestem na ich oficjalnej stronie. Powiem jeszcze, że wyszła wersja Karciana, prawdziwa no, dwa lata Karciana, temu, to tego to, to zaczęło. Sobie... Najpierw była dwa lata temu Karciana. Tak, tak, tak, ale nie, tylko chciałem po prostu powiedzieć, że 90 zł w Polsce kosztowała ta gra na razie jest niedostępna, bo znalazłem ją na Rebelu, 90 zł, ale, ale, ale nie ma jej póki co i na pewno jest problem z dostępnością jej w Polsce, więc może być trochę ciężko, ewentualnie z UK okay, możecie sobie ściągać, jeżeli kogoś aż tak bardzo Ja na pewno przetestuję e... multiplayer'a jeszcze, bo bo jest zaimplementowany multiplayer i to też można po obcych, po znajomych jak najbardziej będzie można, te funkcje widziałem, będzie można z nich korzystać. Wczoraj nie udało mi się na szybko z nikim połączyć, więc jakoś nie, nie chciałem więcej czasu na to tracić, tym bardziej, że jeszcze że tej rozgrywki nie miałem opanowanej. Myślę, że to jest dużym plusem tej gry, biorąc pod uwagę, że, że ona, wiesz, no dobra, wyszła na tablety, więc jakoś tam powiedzmy jest mniej dostępna, ale wcale nie gra się łatwo, biorąc pod uwagę tego przeciwnika, tak? Jest ta losowość, która, która faktycznie zapewnia, że łatwo nie będzie za każdym razem, a wiadomo, no, że z karciankami jest ten problem, że nie zawsze musisz mieć z kim zagrać, mając ją w wersji, w wersji fizycznej, prawda? Więc... Mhm. Tutaj tak, jako tak, karcianka tak. taka do, do, do rozgrywki zdalnej, tak? czy samodzielnej nawet bez, bez kogoś tam bezpośrednio na multiplayerze, wypada całkiem, całkiem nieźle, tak? tym bardziej, że mówię, od dwóch do czterech mhm. postaci możesz sobie ustawić do, do walki i wtedy się to wszystko zmienia. Bardzo fajnie wygląda, myślę, że trochę mnie nią zainteresowałeś, może jak będę miał trochę czasu, to sobie zobaczył na Steamie. Dobra, więc chyba, chyba to tyle w tym temacie. Ja już szukałem jej na Allegro, ale niestety nie ma. Więc... Nie, nie, ja, ja też ją szukałem na Allegro, też jej nie ma. Więc jest tylko na Rebelu, ale produkt jest niedostępny. Myślę, że wydatk. wiecie, będzie dodruk, e... jak trochę zbiorą kasy teraz ze sprzedaży, a myślę, że zbiorą, bo, bo naprawdę, wiecie, fajny tytuł wyszedł, więc kwestia czasu, aż aż środki zbiorą. Wtedy gra nabierze na popularności. Myślę, że może być po prostu druga wersja dodana, tak? Poza tym mają możliwość z tego, co, co czytałem, e... chcą rozbudowywać te wersje, żeby były w jakiś sposób od siebie różne. Wersja Karciana od... E elektronicznej w postaci kart, że będą różne karty zastosowane, niespotykane po prostu, tak? Będą w sensie nie powtarzały się niektóre karty pomiędzy jedną a drugą wersją. Mm -hmm. Ja jeszcze patrzę, że na Steamie jeszcze też nie, jej Nie, nie, nie ma, no tutaj była kilka dni ten... temu premiera na Android i na iOSie no właśnie, też. jej właśnie, Jeszcze tak. podobno nie ma, dopiero ma być za, za, za, za moment. No tak? tak, więc to jest świeżynka tak, tak, tak. Dobra. i Dobra, póki co. To świeżynka poleca. tylko. Tak, tylko dla Rafała no, no dobra, ja więc więc tyle ma ob... przecież sprzęcik. masz Jacku? No. tablet? jak no, najbardziej się ostatnio no, a ja... ostatnio, Aha. ile to było miesiąc no. temu? Sory. No. w tym tygodniu PS4 okay, okay, 5 mileniów internetowych. w tym tygodniu PS4, a w przyszłym Oculus tak? potem jeszcze jak... Xbox, Wii U dobra chłopaki, zostawmy to Jacku, Nie, chcesz o Bloodborne mówić dzisiaj? jasne to mów, jak najbardziej, panowie Bloodborne graliście w Souls'y poprzednie? Ja grałem. Grałem w Darks, w Demon's Souls'a, tylko przeszedłem dwóch bossów. No, to się na. Niech to nie mieszaj, <grym <grym nie to, lubię to, Ale tu i, i, i tak jadko na tym straciłem dużo godzin. W, w, dwa razy bym Call of Duty przeszedł przez te a. wszystkie, co z dwóch bossów zabiłem. No. Multiplayer byś, byś przeszedł w tym czasie. O, albo, albo tak, no. Dobra panowie, to Bloodborne to jest po prostu idealna ewolucja serii Souls. Jeżeli ktoś grał w Demon's Souls, Dark Souls, a ewentualnie Dark Souls 2... To Bloodborne będzie czuł się jak w domu Ponieważ dalej będzie szmacony Dalej będzie umierał często Gra jest jeszcze trudniejsza niż poprzednie Jeszcze większy świat I jeszcze w ogóle zmieniona mechanika Więc Ale fa faktycznie jest trudniejsze Jacku? Tak, z powodu zmienionej mechaniki I Nie wiem jak to chyba Ilości bossów, minibossów, elit mhm. I w ogóle możliwości tak? Zacznijmy od tego, że wszystko dzieje się W śnie to jest od razu wiadomo po pierwszych pięciu minutach grania, więc uwaga, będą spoilery, ale myślę, że będę spoilerował tylko tak mniej więcej do pierwszego bossa, żeby potem nie psuć gry. Bo wiadomo, pierwszy boss był już pokazany dawno na E3, na mega zrąbanych pokazach od From Software, gdzie psuli nam zabawę, ujawniając wszystkich bossów. Mm -hmm. Więc aż taki spoiler nie będzie. No więc tak, zaczynamy. Wszystko zaczyna się w Yarnam, gdzie nasz główny bohater poddaje się transfuzji krwi przez co po prostu będzie miał wstrzykniętą krew demonów w siebie, żeby przeżyć coś, co się z nim stało. Nie wiem, co się działo, ponieważ, no tak jak mówię, gra zaczyna się od samej transfuzji. Wszystko zaczyna się od tego, że budzimy się w dziwnym mie miejscu, które nazywa się Hunter's Dream. Jest to taki główny hub, gdzie nikt, nic nas nie atakuje, mamy teleporty do różnych lokacji, lokacji, mamy sklep, nie sklep, miejsca na ulepszanie nie tylko broni, ale też siebie, skrzynia dwóch NPC-ów, w ogóle wygląda tak, jak domek na pagórku z wielkim ogrodem. Mm -hmm. Jakieś pytania odnośnie tego? Czy mogę mówić dalej? Nie, nie, nie, M możesz mówić dalej. No, tak jak już jesteśmy w tym Hunter's Dream, to po kolei opowiem, co się tam dzieje. Czyli, tak jak mówię, mamy nagrobki, z których możemy teleportować się w różne lokacje. Po 12 godzinach gry odkryłem, że są trzy dopiero. Wczoraj mnie uś znajomy uświadomił, że są cztery. I każdy nagrobek odpowiada za teleport w inne miejsce. Pierwszy nagrobek odpowiada za teleport miejsca nad ziemią, w drugi pod ziemią, w trzeci w jakieś ukryte miejsca, a czwartego jeszcze nie znalazłem, więc no tutaj za dużo o nim nie powiem, ale on gdzieś tam jest, więc wierzę na słowo, co jest bardzo ułatwieniem, ponieważ nie musimy się już tłuc, nie wiadomo ile drogi, tak jak ja to robiłem przez kilka godzin, kiedy z archikatedry musiałem tłuc się aż do pewnego miejsca, ponieważ nie odkryłem tego nagrobka i zawsze traciłem jakieś pół godziny, żeby dojść ponieważ po prostu nie wiedziałem, że jest ten teleport. Tak samo nie wiedziałem, że jest teleport do czegoś, co się nazywa nawiedzona wioska, twół nawiedzona, niewidziana wioska, do którego mm. można się, do której wioski można się dostać na dwa sposoby i ja używałem tego pierwszego sposobu, który był strasznie frustrujący, no, ale potem, jak już odkryłem teleport, to było, co mogłem się przenosić tam 5 sekund. Mniejsza styl. Czyli tak, teleporty mamy obgadane, są jeszcze teleporty specjalne, do czegoś, co się nazywa Charlie's Dungeon, Czyli losowo generowane lochy. Możemy je składać z różnych takich, jakby to powiedzieć, krwi, nie krwi, różnych rzeczy, które poddajemy, oddajemy w rytuale. I wtedy się tworzy jakiś losowy dungeon. My w niego wchodzimy, możemy zdobywać różne nagrody, expa, są różne potwory. Rozstawienie jest inne za każdym razem. I tutaj się mogę doczepić do tego, że miało być mega losowość, że miał się nie powtarzać te dangony. No Jednak właśnie. niestety, mhm. to umarło w butach. Jak ktoś siedzi w tym z Dungeon przez, no ja wiem, trzy godziny, może cztery godziny, to już widział wszystko. Wszystkie elementy, z których są składane te Dungeony, już były, już praktycznie wszystko wiemy, kto, gdzie wyskoczy, więc no niestety. Ale to jest bardzo fajny motyw, bardzo można fajnie przedłużyć sobie rozgrywkę. Z jednego teleportu w drugi, to teraz przejdźmy do NPC-ów. W Hunter's Dream mamy, jak na razie, z tego co ja odkryłem, trzech NPC-ów. Jest zwykły NPC, który przypomina tak jakby karmnik dla ptaków z demonami, które z niego wychodzą, takimi trupami, które pływają w krwi. I to jest zwykły NPC, który sprzedaje ci różne rzeczy, po prostu vendor, tak, gdzie za dusze, które zdobędziemy podczas walki możemy kupić mikstury, małotowy, rzutki, nierzutki, bronie, zbroje, różne klucze, nie klucze. Wszystko tam jest do kupienia. Im dalej postępujemy z fabułą, tym po prostu więcej tych rzeczy mamy. Kiedy zabijemy jakiegoś bos'a, to automatycznie w tym lub w drugim sklepie odblokowuje nam się jego set, jego bronie i tak dalej. Drugi sklep wygląda dokładnie tak samo, tylko opiera się już na innych zasadach. Tam nie możemy kupować niczego za duszę, ale za punkty inside, czyli po polsku to się chyba nazywa wgląd, wzgląd, jakoś tak. Te punkty zdobywamy za zabijanie bossów u siebie w koopie oraz za pierwsze dostrzeżenie ich. Czyli po prostu kiedy idziemy na przykład na pierwszego bossa, zobaczymy go pierwszy raz, dostajemy jeden punkt insight. Kiedy zabijemy go, dostajemy drugi punkt insight. Kiedy pomagamy innym ubijać bossów, dostajemy jeden punkt insight. No i oczywiście są też itemy, które zwiększają nam te punkty. To działa coś na zasadzie Humanity z Dark Souls, tylko że po prostu możemy za to kupować sobie różne rzeczy. I tam przeważnie jest najlepszy sprzęt. Też właśnie z bossów, nie z bossów, różne klucze dzwonki do przywoływania i nawiedzania innych graczy, które są bardzo fajnie rozwiązane, ponieważ nie wiem tak jak Krystian pamiętasz, w poprzednich częściach serii Souls, żeby zagrać ze znajomym, ewentualnie nawiedzić kogoś, wyzwać na PvP musiałeś położyć znak za pomocą odpowiedniej kredki. Wtedy tak, osoba przychodziła, akceptowała ten znak i jechaliście po prostu z koksem. Tutaj czegoś takiego nie ma. Dzięki Bogu czegoś takiego nie ma. Wszystko co jest to masz trzy dzwonki. Do przyzwania, do nawiedzania i trzeci już nawet nie pamiętam, jaki był. Bo no tak, ale tylko dwóch. Yy, mogą wejść w twój świat i cię zabić. Tak, tak. To jest jak najbardziej. To jest no, dzwonek no, nawiedzania. Tylko to no. nie działa na takiej zasadzie, że po prostu <grym> ja tak miałem, inwajdujesz innych. No. Tylko jest tak. Kiedy masz dwa dzwonki. Jeden jest do przywoływania. A, no dobra, trzy dzwonki. Już sobie przypomniałem, jak jest trzeci. Jest do przywołania, oferowania i nawiedzania. I ta mhm. tak. Do nawiedzania wiadomo. Kiedy zadzwonisz i dzwonek wyłapie sygnał, czyli sygnalnego dzwonka, to wtedy nawiedzasz przeciwnika. Tu Tłuczesz go, wychodzisz, giniesz, wygrywasz, giniesz, przegrywasz, zabijesz, wygrywasz. Prosta zasada. Mhm. Ale pozostałe dwa dzwonki działają o wiele ciekawiej, ponieważ masz dzwonek przywołania, który zjada ci jeden punkt InSight za każde użycie go. W momencie, w którym ty go użyjesz, nie musisz czekać w miejscu. Możesz cały czas chodzić po mapie i w momencie, kiedy jakiś inny dzwonek odpowie, czyli ten drugi, czyli oferowania, to postać zostaje przyzwana do twojego świata. W miejscu, w którym stała. Czyli jak na przykład, nie wiem, użyłeś tego dzwonka na początku mapy, ale pobiegłeś gdzieś tam dalej i po drodze jakiś dzwonek odpowiedział, to w tym miejscu, gdzie byłeś, gdzie ten dzwonek odpowiedział, spawnuje się postać, która ci pomaga, tak? I to jest przeważnie inny gracz. Fajne, no i fajnie, to fajnie. samo działa w drugą stronę. Wchodzisz do gry, od razu używasz dzwonka oferowania, który już nie zjada punktów inside. I w momencie, który ktoś użyje dzwonka przywołania, ty jesteś przywoływany do tego świata i jedziecie z koksem. Nie, A, stawiania, na, na jak nie długo, ma głupiego stawiania znaków. No na jak długo, Jacku, coś takiego jest? Dopóki Jak długo nie ja mogę tego. grać z tobą? A, to jest tak. Czas jest nieograniczony. Aha, no, no właśnie. Jedyne Myślałem, zasady są jakieś... takie, że... Nie, do nie ma żadnych ograniczeń. Coś. Tak, musisz zabi jeżeli zabijesz bossa, to jest koniec. Przez A, no właśnie. Twój przyjaciel, Ej. kolega wraca do swojego świata, a ty lecisz dalej. Możesz go przyzwać od razu po tym, no nie, wiadomo, tak? No ale jak znowu tracisz ten punkt insight, tak? Tak, tak. Za każde użycie dzwonka. Oczywiście, no. używając tego dzwonka, używasz go raz. On działa cały czas. Do czasu, aż zabijesz bossa. I tak przemierzając po prostu świat, możesz przyzwać dzięki temu jedną, dwie albo trzy postacie do pomocy, ale tylko w cenie jednego insight. Aha. Więc to jest a, bardzo to, fajnie rozwiązane, tak? W porządku. Mhm. I nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Raz latałem z jednym kolesiem z dobre 30 minut, tukliśmy wszystko dookoła i nie wywaliło nas, więc no dopóki nie zabije się bossa, wszystko można latać razem. No. Tak jak już mówiłem, u tego NPCa kupujemy rzeczy za punkty Insight. Na początku myślałem, że będzie trudno jakoś znaleźć, ale teraz praktycznie jak pomagam wszystkim i mam dużo przedmiotów, które mnie zwiększają, to mam ich chyba z 50, jak nie więcej. Więc na spokojnie można wydawać i o nic się nie martwić. Plus te punkty Insight działają na twój świat gry. Czyli im masz ich więcej, tym świat się zmienia. Na przykład postacie, przeciwnicy stają się po prostu mocniejsi, jesteś bardziej podatny na inwazję innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ładnie opisane tam w krze i w różnych manualach. Dobra, przechodzimy z tego do chatki, która jest w Hunter's Dream, do koła której jest cały ogród, w której mamy tylko trzy rzeczy. Pierwsza to jest ołtarz rytualny, na którym Możemy bawić się runami. Runy to są takie przedmioty, które ładujemy w naszą postać, dzięki czemu ona staje się silniejsza. I na przykład dzięki jednej runie możesz mieć więcej dusz z przeciwników, możesz mieć większy atak, możesz mieć większą szansę na krytykale, sprawiać, że twoje ataki, które masakrują przeciwnika będą mocniejsze i tak dalej, tak dalej. Do wyboru, do koloru. Maksymalnie z tego co pamiętam chyba możemy mieć 3, 3 albo 4. Więc jest możliwość zabawy. Mhm. Obok zaraz jest stół do krawcenia, w mówiąc. Czyli po prostu ulepszamy, naprawiamy bronię i ładujemy w nie klejnoty. Standardowo ulepszanie broni, tylko broni, nie ulepszamy już zbroj, same bronie odbywa się tak samo jak w serii Souls. Dajemy kamienie, broń dostaje dodatkowe obrażenia, zmieniają się statystyki, skalowanie zmienia się na przykład z D na C, dzięki czemu im więcej mamy danej statystyki, tym broń jest silniejsza. Broń możemy naprawiać, oraz, tak jak mówiłem, ładować w nią klejnoty. Czyli coś jak z runami, tylko że dla broni. Każdy klejnot ma jakieś tam dodatkowe statystyki. Jak na przykład teraz mam w mojej broni klejnot, który zwiększa mi obrażenia o 5,7%. Drugi klejnot, który zwiększa o 1,4%. I trzeci klejnot, który na przykład odnawia mi 1 HP plus zwiększa obrażenia. Dzięki czemu, jak miałem na przykład standardową broń o ataku nie wiem, przykładowo 150 ze skalowaniem plus 50 to dodatkowo Zyskałem dobre 20% obrażeń dzięki tym klejnotom, więc można mocno dopalić swój sprzęt, dzięki czemu jest o wiele łatwiej. Zaraz obok tego stoi, wiadomo, zwykła skrzynia, gdzie wkładamy różne rzeczy. Tutaj nie ma co dużo tłumaczyć, jest nieograniczona ilość miejsc w skrzyni. Każdej rzeczy możemy trzymać 99 sztuk i tyle. Wychodząc z domku, to jest praktycznie taki dekrip, wychodząc z domku mamy lalkę. Lalka jest czymś, czym było Fire Maiden, ewentualnie Dark Maiden Demon Souls, czy jak tam się ona nazywała. Czyli u niej po prostu podnosimy sobie poziom, jeden punkt, jeden poziom. Zależnie jaki poziom mamy, tyle musimy dużo zapłacić. Wszystko jest bardzo fajnie. Jak ktoś grał w Souls'y, to tutaj się odnajdzie. Tak statystyki się trochę inaczej teraz nazywają. Jest ich z tego, co widzę, to mniej, ale no można rzeźbić różne buildy. I tak. Główną zmianą w tej grze jest mechanika walki, świat i bronie. Tak jak pamiętasz, nie wiem, w Soulsach przeważnie mogłeś mieć po jednej broni na rękę, jak na przykład chciałeś zmienić miecz, chcą katanę na jakiś wielki młot, to musiałeś przełączyć w ekwipunku tę broń i mm -hmm. wtedy atakowałeś, tak? No, Tutaj no. czegoś takiego nie ma. Łącznie przy sobie możesz mieć 16 broni. 16, no kurde. Nie, wróć, 8. Łącznie możesz mieć 8 z powodu tego, że bronie mutują. Ja mam na przykład teraz taki miecz, który jest zwykłym jednoręcznym, szybkim mieczem, ale jak nacisnę L1 podczas ataku, to wtedy postać po prostu ściąga z pleców taki wielki kawał metalu, przyczepia go do miecza i atakuje to wtedy jako miecz dwuręczny. I tak jest praktycznie z każdą bronią w grze. Mamy, od samego początku mamy na przykład South Cleaver, czyli coś na wzór topora, który zmienia się w kosę. Ewentualnie mamy topór jednoręczny, który zmienia się w halabardę, no ja mam ten miecz jednoręczny, który zmienia się w dwuręczny. Jest wiele możliwości. Jak na razie odkryłem tylko 10 broni. Zakładam, mhm. że będzie ich więcej, jak już pokonam większą ilość bossów i odkryję. Plus mamy do dyspozycji broń palną i miotacze płomieni. Broń palna Aha. to jest praktycznie nowość. Nie ma, nie ma łuków, nie ma strzał i tak dalej. Mamy broń palną, która jest słaba. Ma średni zasięg, ale ona nie służy do walki przynajmniej do zadawania obrażeń, tak? Takich typowo, żeby zabić przeciwnika. Ona służy do stanowania przeciwników. Czyli w momencie, kiedy na przykład przeciwnik atakuje ciebie, jeżeli w odpowiedniej chwili wypalisz z broni palnej, to po prostu przeciwnik zostaje ogłoszony, a ty go masz wtedy wykończyć. Mamy wiele rodzajów broni, od jednoręcznych, jednostrzałówek, po jakieś miotające śrutem strzelby, kołkownice, niekołkownice, i miotać płomieni, który po prostu dzieje ogniem, tak? Tutaj dużo nie ma do opisania. Każda broń zachowuje się inaczej. Bardzo fajne są motywy, że mamy teraz tak naprawdę cztery guziki do ataku. Nie tylko dwa, tak jak było poprzednio. Że mamy słaby atak, mocny atak, specjalny atak. I niektóre broni mają też, jeżeli są dwuręczne, drugi specjalny atak. Jeżeli ta broń jest jednoręczna, to wtedy zamiast drugiego specjalnego ataku mamy po prostu strzał z gnata. Jest oczywiście tarcza, która nic nie daje, ponieważ mechanika została tak zmieniona, że tarcza jest po prostu w ogóle nieopłacalna. W momencie, w którym ty się zaczynasz blokować, giniesz momentalnie. A zmieniona mechanika polega na tym, że tak jak w poprzednich seriach, wszystko musieliśmy wyczekać, tak? Nie wiem, pierwszego bossa zabiłeś, tak, Czyli tego Palaksa w Demon Souls czy mhm. w Dark Souls? Tak, udało mi się. Tak, tak. Tak, w I... Demon Souls. Mhm. Demon Souls. Drugi boss jaki był, bo już nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, Jacku. <gry> Dobra, mniejsza z tym, ale chodziło o to, że musiałeś wyczekać, aż boss skończy jakiś swój atak, żeby znaleźć to malutkie okno, żeby go mm -hmm. zaatakować. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jak wyczekasz, to zginiesz praktycznie. Nie masz tarczy, tak jak już mówiłem, więc nie masz czym się zasłonić, ale masz za to dwa rodzaje uników. Masz znaną wszystkim rolkę, która działa, kiedy nie jesteś zlokowany na przeciwniku, wtedy wiadomo, turlasz się na boki, plus mm -hmm. masz side stepa. Czyli kiedy jesteś zlokowany, po prostu robisz uniki na boki, do przodu, do tyłu. I to jest twoja jedyna linia obrony. Posoby są o wiele szybsi, o wiele więksi. Przeciwnicy są o wiele szybsi, o wiele więksi. Plus występują w hordach, więc trzeba się bardzo do... szybko nauczyć tych mechanik, które są zawarte w grze. I one podchodzą bardziej pod slashera, niż pod to, co mieliśmy kiedyś w Soulsach. Oczywiście nie jest to jakiś medal Gear Solid Revengeance, no ale wiadomo, jest szybsze, więc... Mhm. No Trzeba tak. będzie się ostro przestawić. Standardowo dostajemy dusze za pokonanych przeciwników, więc tutaj nic się nie zmieniło. Bardzo fajnym motywem są questy w tej grze. Ponieważ Jadnam jest teraz nawiedzone przez plagę i tylko łowcy wychodzą na ulicę miasta, żeby oczyścić miasto właśnie z plagi, z demonów i tak dalej. Ale często idąc przez miasto, zobaczysz, że są zapalone na czerwono latarnie. Dzięki czemu, jak podejść do takiej latarni, obok jest przeważnie okno drzwi, możesz pogadać z mieszkańcem tego i on ci po prostu daje różne questy. Na przykład pierwszym takim questem to jest znalezienie ojca, jakiejś tam córki. Dzięki czemu, uwaga, lekki spoiler, tak jak już mówiłem na początku, mamy ułatwionego drugiego bossa. Ponieważ ta córka daje ci pozytywkę. Jeżeli dobrze skojarzysz, że ona szuka ojca, który wyszedł na polowanie i dobrze skojarzysz, tak jak już mówiłem, że Drugi boss w grze wygląda jak łowca, i zaczniesz używać tej pozytywki podczas walki, to on będzie po prostu ogłuszany za każdym razem i wtedy można go łatwiej zabić. O, to jest, to jest fajna sprawa, powiem ci. No i to był na razie jedyny patent, jaki znalazłem. Mhm. Oczywiście można ogłuszać przeciwników nie tylko bronią palną, ale też przedmiotami, których jest o wiele więcej niż w solsach i są tak naprawdę bardzo przydatne. I tak na przykład podczas walki z drugim bossem, czyli właśnie z ojcem tej dziewczynki, stanowałem go. Za pomocą koktajli Mołotowa. Dzięki temu czemu po prostu nie dość, że dostawał wielkie obrażenia, to jeszcze miałem okazję wyprowadzić dodatkowe ataki. Tak to przeciwnicy są przeważnie o wiele szybsi od szybsi od nas, tak? Mhm. Więc trzeba się ostro napocić czasami, żeby nie zginąć w ciągu pięciu sekund. Ponieważ ta gra nie ma klatek nieśmiertelności, tak jak było w Soulsach. Że kiedy powaliłeś przeciwnika albo przeciwnik powalił ciebie, miałeś chwilę, żeby wstać i nawet jeżeli cię atakował przeciwnik, jak leżałeś, to nie traciłeś życia. To czegoś takiego nie ma. Jeżeli upadniesz, przeciwnik może cię butować, ile mu się podoba i zabić cię w ciągu trzech sekund. Ja, ja nawet, wiesz co, Jacku, ja nawet widziałem, bo yy, tam pooglądałem trochę streamów tej gry, bo nie powiem, podoba mi się ta gra, ale jednak, yy, zaraz w ogóle o tym ci powiem, ale widziałem na przykład jak jeden przeciwnik, masz całe życie. Jeden mhm. przeciwnik złapał kogo, yy, jakiegoś tam gracza, i normalnie go trzymała, aż go nie zabił do końca. Tak, to jest standardowa zagrywka. No kurde, no Ataki to Ataki łapany, to tam jest taka A. pożywka dla troli, dla masakra. Jeżeli podejdziesz Ostro. pod atak łapany, to praktycznie już jest po tobie, jeżeli nie masz dużo życia. Ale tam on miał prawie całe życie i, i, i go, wiesz, i zginął. To Ale nie, ogóle... to nie jest tak, że to ci zjada cały pasek, nieważne ile masz życia, tylko to zadaje ileś tam obrażeń, czyli Aha, osoba, wiem, wiem. którą oglądasz po prostu musiała mieć bardzo mało życia Aha. i padła od tego jednego strzała. Możliwe, ale Jacku powiedz mi jedną rzecz, bo chyba Bloodborne jest dobrą grą dla nowych graczy? Czy... Tak, tak? Bo, bo powiedziałeś, że jest cięższe tak? tak nie, nie, nie niż poprzednie, no to jeżeli jest cięższe, no to raczej nowi gracze powinni spróbować czegoś łatwiejszego. Dajmy na to cały czas myślę, że najłatwiejszymi soulsami jest Lords of the Fallen, no, z całą tą mechaniką. Prawie tak, ale ogólnie chodzi o to, że w Bloodborne masz trzy poziomy trudności. Nie aha, są odgórne aha. takie, że wybierasz easy, medium, hard, tylko podczas gry je sobie narzucasz. Czyli jeżeli chcesz najwyższy poziom trudności, najwięcej satysfakcji, przechodzisz wszystko solo, tak, bez, pomo bez pomocy NPC-ów, bez pomocy innych. Jeżeli chcesz mniej satysfakcji, ale żeby było trochę łatwiej, używasz specjalnych przedmiotów, tak jak na przykład pozytywka przy bosie, który nazywa się Father G. I jeżeli używasz tej pozy pozytywki, to on wtedy się stanuje i ty go dobijasz. I to jest takie ułatwienie. Ewentualnie lecisz po prostu na easy mode, czyli używasz tego dzwonka przyzwania i tak jak ja na przykład miałem, że non-stop używałem dzwonka, dzwonku oferowania, tak? Żeby pomagać innym. I przez godzinę na przykład przepchnęłem ze 100 osób przez jakiegoś bossa. I wtedy praktycznie każdy boss pada w 3 minuty, nawet mniej, tak? Bez większego wysiłku, no bak, napada na niego zgraja czterech osób, no to nie ma bata, żeby on przeżył. A ty, Jacku, za to, że oferujesz ludziom swoją grę, to dostajesz coś, jak zabijesz bossa? Tak, dostaję duszę za tego bossa, bossa, oczywiście mniej niż jakbym go zabił u siebie. Aha. Tak na przykład za jakiegoś tam bossa dostaję na przykład 9 tysięcy, jak go zabiję u siebie, ale za to, że pomogłem innym, to dostaję na przykład 4,5 tysiąca. Mhm. No tak. Ta. Plus te punkty insight, które mogę używać na kupowanie przedmiotów, na dzwonki, na albo na zmianę tego, co się dzieje ze światem, co jest bardzo fajne. No tak, tak, tak, tak. Plusem jest fakt, że ta gra jest łatwiejsza pod względem ekwipunku. Tak jak już mówiłem, można mieć 8 broni, zmieniają się bardzo szybko, można, właśnie tak jak ja mam, z jednoręcznego, bardzo szybkiego, zmienić się szybko od razu na miecz dwuręczny i nie przerwać przy tym komba, czyli tej ciągłości ataków. Atakuję na przykład trzy razy z szybkim mieczem, potem nagle szybko wyciągam ten dwuręczny z tej transformacji, koszę przeciwnika, on dostaje stuna i ja dobijam go znowu takimi zwykłymi, szybkimi atakami. I to mhm. jest bardzo fajne, tak? Plus są finishery na zestunowanych bossach. Czyli w momencie, kiedy wykonasz pewną akcję, która ogłuszy przeciwnika, czyli tam bossa, ewentualnie zwykłego mobka, możesz wykonać morderczy atak, który praktycznie zjada mu o wiele więcej życia niż jakbyś go bił normalnie. Co też jest bardzo łatwym ułatwieniem. Bardzo dobrym ułatwieniem. Mhm. No i wiadomo, tak jak już mówiłem o ekwipunku, można mieć małotowy i tak dalej. Nie jest to tak łatwe jak w serii Demon Souls gdzie mogłeś mieć po 99 sztuk każdego przedmiotu przy sobie. Maksymalnie maśmy mieć 20, czasami 10. I tak na przykład masz 20 fiolek, które odnawiają ci życie, które wypadają bardzo często z przeciwników, więc też jest w miarę łatwiej. Ale masz mieć, tak jak mówiłem, tylko 20. Mołotowów tylko 10, tam różnych rzeczy też po 10-20. Dzięki czemu nie mamy, tak jak w serii Dark Souls, że masz na przykład tylko 5 estus flasków i musisz sobie z tym radzić, tak? Co tam no jeszcze tak. można powiedzieć o tej grze. E, po, po, powiedz mi... E, Mogę no tak, coś. tak, tak, tak. no no, no mów. Mamy to całe wielki Jarnam, który jest bardzo pięknie połączone. Jeżeli ktoś myślał, że Dark Souls 1 i Dark Souls 2 było sensownie połączone, to w się po prostu zakocha. Można na tyle sposobów dojść do bossa, można tyle bossów pomijać. Ja na przykład jestem znany na jednym forum z tego, że non stop pomijam bossów. Zamiast pójść na pierwszego bossa poszedłem od razu na drugiego, zamiast pójść na trzeciego poszedłem na piątego. Potem wróciłem się do pierwszego, bo to miasto jest tak wielkie, tak rozległe, tyle jest przejść uliczek, tajnych przejść, jakichś skarbów, dodatkowych lokacji, że to się po prostu w palenie nie mieści. Jest co zwiedzać, przy lizaniu ścian to gra jest nam bardzo dużo godzin. Jacku, bo mówisz o samych plusach. Czy mamy jakieś minusy poza tymi, że nie do końca udały się randomowe dungeony? E, Prawdopodobnie bo na, bo... tak. I to całkiem sporo, jak na przykład o ile w singlu... Gra trzyma mhm. stałe 30 klatek. Nie ma ani jednego dropa, nieważne co zrobimy, jaka jest rozruba, co jest wielkim plusem. Mhm. Tak w koopie klatki potrafią spadać do tego, co znamy z Blight Town poprzednich części albo Valley of Defiant. Więc nagle z 30 robi nam się 20, tak? Albo mhm. jeszcze mniej, bo po prostu mamy 4 graczy, któryś ma słabego neta, przez co gra stara się jakoś to wyrównać. I no, mhm. mamy wtedy klatki, tak? Plus, Minusem mogą być bossowie, do których się podchodzi solo, ponieważ czasami mają takie ataki, że nieważne co zrobisz, po prostu padasz, więc trzeba strasznie uważać. Oraz niektóre lokacje są strasznie przekokszone. Kiedy pierwszy raz trafiłem do niewidzianej wioski, po prostu padałem na jednego strzała od praktycznie każdego przeciwnika tam, tak? No i wiadomo, niestety jest game breaking bug. Czyli no, jeżeli ktoś dojdzie do pewnego momentu w grze, którym jest las, ja do niego jeszcze nie doszedłem, ale to uprzedzam od razu. Mhm. Jeżeli dojdziecie do lasu i użyjecie dzwonka przywołania, oferowania albo nawiedzenia, nie przejdziecie gry. Po prostu gra się glitchuje po bosie, który tam występuje, nie dostajecie klucza, żeby pchnąć grę dalej. Więc no... Albo czekacie na patcha, albo przechodzicie to solo. Tak to z minusów co jeszcze może być? E, a powiedz mi, bo tutaj dużo minusów jest o... Loadinga. Tak. Długo się w... No, trochę przesadzili odnośnie tych loadingów, ponieważ słyszałem, że są po 40 sekund. To mm -hmm. jest wyssane z palca. Raz wziąłem, po prostu wziąłem stoper, odpaliłem. Loading. 15 sekund, 20 sekund. Mm -hmm. I gra leci. No wiadomo, jest to długo. Nawet jak na serię Souls jest to długo, no ale no, 40 sekund to to nie jest, tak? No tak. Tak, tak, tak. Jeszcze coś zarzucali tej grze? Zaczynę tylko to właśnie, nie, no, ogólnie recenzje rewelacyjne, praktycznie wszędzie, na Metacritic tam powyżej 90, tam 90 parę. Tylko to, że ten system losowości tych dungeonów nie do końca wyszedł twórcą i to, że są, że długo się gra, wczytuje, tym bardziej, że, no, często się ginie, tak, no i... no, ale to jest takie coś, że wczytuje się tylko raz. Jeżeli będziesz grał, wczyta się tylko raz, Mm -hmm. Jesteś super dobrym graczem, to całą grę przejdziesz bez, bez ani jednego ladingu. No tak, ale jeżeli jesteś, jesteś ko kompletnym casualem, grasz to pierwszy raz i. No to ginie i się. My, my, Myli się X kółkiem, to, to możesz więcej, wiesz, patrzeć na wczytywanie e, niż, niż na ten. No ale no, no tak, tak, ale przy tej takiej grafice ja widziałem jak to wygląda. To wygląda przepięknie. Tak, to, to jest przeskok z porwań do serii Souls. From Software się postarało, to naprawdę wygląda przepięknie. Cały jarnam, cały klimat oddany po prostu wycieka z ekranu, monitora, telewizora, rzutnika, czy tak. to na czym tam gra. Jest po prostu piękne, postacie są pięknie odzorowane. Nie jest to jakiś fotorealizm, ale jest bardzo wysoki poziom. Sam design wszystkich bosów, niebosów, bossów, co nie jest po prostu cudmiut i orzeszki. Mhm. Oraz twórcy postanowili wzorować się na czymś innym niż Berserk, tak jak w poprzednich częściach. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale na przykład Demon Souls, Dark Souls i Dark Souls 2, wiele bossów, wiele miejscówek, wiele zdarzeń było tak jakby wzorowane na Manze Berserk. Tutaj poszli trochę dalej i na przykład mamy Bossa wzorowanego na Full Metal Alchemist. Kto grał Platform, doszedł do Bossa, który nazywa się Amelia i oglądał Full Metal Alchemist, będzie wiedział o co chodzi. Po prostu. A tak to innym nie spoileruje, więc. No tak. Ogólnie eee... Soundtrack też kopie tyłek jest jest czego słuchać. Plus twórcy, jeżeli ktoś ma Sony Pulse, czy Sony Gold, nie wiem jak się nazywają te drogie słuchawki na PlayStation 4 z headsetem. To ja mam akurat. Tak, no to twórcy specjalnie stworzyli profil dźwiękowy do tej gry, który masz odpalić, który jeszcze zwiększa imersję. Świetnie, świetnie, świetnie. Praktycznie większość gier Sony tworzy właśnie takie profile, The, The Last of Us akurat a nie, The Last of Us miał, kizon akurat nie miał ale, ale, ale tak to większość gier od conego miało. Dodajmy, że jeszcze, że Bloodborne ma chyba pięciokrotnie większy świat niż Dark Souls i demon Souls więc mhm. jest co przemierzać, tak? Plus te teleporty, które ułatwiają właśnie podróż, jeżeli ktoś się je odkryje nie tak jak ja, że spory kawałek gry bez tych teleportów dodatkowych przeszedłem no i jest tam od zarąbania bossów Mm -hmm. ktoś wyliczał, że na razie znaleziono 27 bossów o więc... kurcze z czego wow. tak naprawdę głównych jest chyba tylko 7 albo 9 jak tak wyliczyła osoba, która przeszła grę reszta to jest opcjonalne, masę miejscówek jest opcjonalnych, to jest jak z Final G Fantasy 12 nie? gdzie sama gra cię prowadzi przez tam mały urywek tego a resztę musisz odkryć samemu i to jest według mnie też boskie tak? dużo mega skrótów można odkryć tak jak raz na przykład szedłem na samym początku gry do bossa dookoła, gdzie zajmowało mi to 15-20 minut, tak potem nagle odkryłem skrót, dzięki któremu nie dość, że omijałem część przeciwników, też jeszcze w bardzo łatwy sposób mogłem ich wyciąć i być zaraz praktycznie przy bosie. No tak, ja, ja pamiętam, nawet w Demon's Soulsa grałem, jak zabijałeś pierwszego bossa, to później odblokowywały się drzwi, dzięki którym po prostu byłeś już od razu przy tym bosie. Dokładnie, ale tak samo bardzo fajnie są rozwiązane side questy, bo nie tylko otrzymujemy je od osób, które są pochowane po domach, ponieważ nie chcą wyjść, mhm. tylko też od ludzi, którzy przemierzają świat. To są inni łowcy, inne demony, tak? I tak, tak na przykład mamy rewir, rewir katedralny, gdzie jest jeden demon, który mówi po prostu, że jeżeli znajdziesz kogoś o zdrowym umyśle, to przyszli go tutaj do mnie, ponieważ tutaj jest safe haven, tak? I tutaj nic mu się nie stanie, nieważne co się będzie działo, więc mhm. jest moc. To jest gra, dla której warto kupić PlayStation 4 i polecam każdemu. Dobra, więc jak słyszeliście drodzy słuchacze, Jacek poleca Bloodborna, ja pewnie kiedyś się z nim też może zainteresuję. Zobaczymy jak Lordcy mi pójdą, A niedługo będę Odpalał Lords i będę się zagłębiał Więc mo może, może Słuchajcie, no będziemy kończyć pomału ten odcinek Wszystko mijamy, nie mamy czasu już na nic Ja tylko powiem, że mamy Dwa pozdrowienia, ja je szybko przeczytam Marek Śledź pozdrawia nas na Naszą ekipę podcastową I ekipy innych podcastów Więc bardzo Ci dziękujemy Marku I jeszcze Igor Igor Wołowski Pozdrawia swój klan PMT W World of Tank, pozdrawiamy klan PMT Mam nadzieję, że jesteście dobrzy. E, dobra, i tyle mniej więcej. Słuchajcie, e, zapraszamy Was standardowo na bezimienny.pl i padportal.pl e, Tam Jacek obiecał recenzję ostatniej mangi, e, co no, ostatnim czytał. Ostatnim na pad portalu jest Tydzień Japoński, ponieważ jest recenzja Abary, Gota, mojego Ansatsu no kyoshitsu i Number Six, więc jak Dokładnie. ktoś lubi czytać mangi, to ma co szukać. Dokładnie tak, więc zapraszamy Was na PAD Portal No i kończymy ten 27 odcinek Dzisiaj no ze mną no był Rafał Był ze mną Jacek No dzięki, na razie No ja ja na imię Krystian, słyszymy się już za tydzień Trzymajcie cześć. się, cześć